A jak to skończyć. A właśnie, Zubek, podrąbałem ci książki od algebry, tak się informuję. No dobra, spoko, ale wiesz, że ja ich potrzebuję od wtorku, bo we wtorek zaczynam ćwiczenia z algebry. No dobrze, ja ich w poniedziałek już nie będę potrzebował, bo wtedy albo uwalę kolokwium, albo je zdam. A, e, przy okazji, ja jutro wracam, ale w sumie w sobotę i w niedzielę wychodzę na wieczór, bo wcale nie idziemy się najebać, bo będziemy się uczyć u Klaudii w mieszkaniu. No to, żeby kac nie zabił. Nie, nie, nie, serio. Musimy się nauczyć tej metrologii, a ona się tego nauczyła, więc to jest już w ogóle <śmiech> takie no, wiesz, rzeczy. Wiesz co, No ja na przykład nauczyłem się no. granic ciągów, co nie przeszkadza, że ja przepisałem z dzienniki na dzienniki i No u nas w grupie już pierwsze kolokwia u... No, wiesz co, ja na przykład z, z tym widziałem zdjęcie z Kolosa z analizy i w sumie jest takim płotne. Dobra, ziameczki. Tylko Shinden. Poważnie? Yy, tylko Shinden. Hashtag anime zonowcy. Zomowcy. Zomowcy. Hashtag zomowcy. A w tym momencie Gokars? nie, bo tylko anime odcinki. Ja go ogłodam z anime odcinku, więc poniekąd. Nie, nie, tylko dziw anime, jak jest, jeszcze pamięć rozwinęła. Jak nie jeszcze nie istniało. I, tak. Zapalmy zniczyka teraz. <grym> Zapalmy I, i na, znicz. Następny konwent robimy sobie takie koszulki, nie? T tylko anime-odcinki. Shindenowcy. Zomowcy. <grym> tylko anime-zom. nie Hej, od Mam jedno pytanie. go karty jeszcze zanim zaczniemy. O co chodzi? W połowie czerwca 1941 <grym> roku do gabinetu Churchilla przyniesiono tajny raport. Raport co? znany później jako OP. ...fragment ogromnie ciekawy historii mazy i również historii Europy. To również historia dotychczas nieznana. To również historia fortyfikacji i niesłychana wiedza o tym, jak to dzieje się ty... u was. A w tym czasie... <śmiech> cofnijmy się w... o rok też. Cofnijmy się... Cofnijmy się o rok. Do 19 listopada. <śmiech> Nie, dobra, to, to byłoby złe. Ok, w takim razie klasycznie. Witamy w 21 odcinku podcastu Animologia. Dzisiaj, jak zwykle, jestem z wami Jazubek. Ze mną jest Magda. Woo! Lesiu! Wow. Tomasz! Dzień dobry! <grym> I, poni I ponieważ byliśmy ostatnio na SURU, na którym był z nami pewien sławny youtuber z Pychu, to y mamy w gościach specjalnie sławnego youtubera. Przywitaj się, gochary! <grym> A, ale zbudowałeś ja jestem, napięcie. Ja Jezu, ja smutny, bo to, to się tutaj dzieje. Ja się zbudowałeś... zbudować tak napięcie. Wszyscy myśleli, że to... Spychu, ten sławny, ten wielki Spychu. Wiem, wiem że wszyscy musieli tak myśleć. Na pewno nikt nie myślał, że znowu zobaczy Gokarta, a myślał, że... łoborze, Boże, ten sławny youtuber Spychu, ten co pije warkę. Jezu, chciałbym, żeby podpisał mi się na puszce, ale nie. Niestety, nie. To go z nami nie ma, on... No, niestety, Gokart ma go na wyłączność. I, i, I oni tylko razem sobie z tym Pikachu tam robią różne rzeczy. No. Okej. Okay, dzisiaj. Smacznego. No. E, dzisiaj wiadomo będzie od surów, ale wcześniej będą newsy, rzeczy, które oglądaliśmy. Będzie topka w końcu. I, Moment. I to tyle. Od kiedy, skąd się topka? Jaka topka? No jak to, topka topka gatunkowa, której nie było ostatnio. ja już myślałem, że jakieś... ...odsumowanie z Jeszcze sprzedaży. A jeśli jesteśmy przy rankingach sprzedaży, to chwila, chwila, zaraz coś znajdę. Nie, ale... Dobra, dobra, pokrótce, pokrótce newsy. Okej, zacznijmy od naszego ulubionego studia, szczególnie ulubionego po Gakonie. Może ulubionego studia Magdys, czyli studia Dean. Które Nie. będzie robić nową serię. Jak to e? Dobra, czy ktoś. Czy ktokolwiek mi powie, czym jest Ray Kenzan? No, jest chińską nowelą. Dobrze, web -nowelą. To trzeba coś To wszystko praktycznie wychodzi z webnoweli, a potem wydając w Tomikach jest raid novelą. Więc... A to może, Tomku, to jest... słyszałeś o tym świetnym ewolucja. i rozpoznawalnym tytule? Nie wiem, ale po tak zgaduję, no. że będzie typowym tym czym jest wszystko inne. Typowym nie, fantozy? Nie, powiem ci tak, tak, dziękuję za opinię eksperta. Nie, czekaj. E, ty, czekaj, Tomku, chciałeś powiedzieć tym czym wszystko inne? Czyli typowy, typowym, zwykłym człowiekiem przeniesionym do typowego świata fantazy? Nie, to będzie typowa szkole, y, haremówka o szkole magii. Nie. O Jezu, no. aj, ty, ty, już nie, coś, co ty nigdy nie, nie, nie teraz ten. Musi być no. przeniesienie do świata fantazy. Albo ewentualnie odrodzenie. Najpierw jeśli to jest świat fantazy, w którym bijesz levele, wtedy masz propsy. No, taki typowo zerszgnięty z WoWa. No. Teraz to, wszystko, to... wszystko kupiłem od WoWa. No, centralnie. Japończycy odkryli WoWa, w ogóle uciekajcie, kryjcie się. Teraz WoW będzie wszędzie. Arek będzie czytał nowelę i będzie przy tym expił od razu. Ale to wszystko przez to, że wydają film WoWa, dlatego będzie wszędzie. Hej, oni usłyszeli o WoWie, ej, wyszła taka gra, fuck. się lat temu. To, to, ej, ale to, to jest genialny pomysł. Czemu żeśmy nie wykorzystywali go wcześniej? A nie czekaj, w latach 90. było parę takich serii. A nie czekaj, to, to wygląda tak, że wychodzi jeden animator czy reżyser. Ej, Jak to, nie wiem, jesteście O ty, ja w sumie trochę grałem, tak 10 lat, ale się nie wciągnąłem. <tosu> tak, nie <grym> ja grałem 10 lat, ale jakieś mnie nie wciągnęło. A co, a, a grasz dalej? Nie, nie, nie, sprzedałem swoje konto za 10 milionów dolarów, bo tam były jakieś epiksety, ale nie, nie, nie. Ale mam nowe, Krasz spokojnie. Tak nie, proszę Was. Mam nowe, ale na tym gram tylko 5 lat, więc jest trochę chujowe. Dobra, ale my nie jesteśmy gokardzie że zaczęliśmy od, wiesz, od anime, kończymy na giereczkach, nie kończymy na giereczkach. Ej, ale... ale... ale, ale <laughs> przepraszam bardzo. Jeżeli chcecie słyszeć, jak Gokard rozpoczął od giereczek, zapraszamy okay. na program Nażywca na kanale Spychu91. <laughs> A Koniec reklamy. Koniec przerwy reklamowej. Przy okazji, yy, chciałbym tylko napomnieć, że właśnie Gokard zaczynał od giereczek i na serio zaczął od tych giereczek, nie jak pewien inny sławny youtuber, który miał zaczynać od giereczek. No. Tak I to tyle tylko chciałem napomnieć. Okej, okay, to tyle z tego newsa, nie wiemy co to będzie, nie wiem co ten news to robi, ale brzmi fajnie Studio Dean, więc można spodziewać się wszystkiego i pewnie będzie średnie, ale czemu by nie? jest wczoraj. Okej, okay, teraz ważne rzeczy, ważne serie. Czyli... Diament definitywnie jest nie krak. Bo... definitywnie wyjdzie czwarty part. Tego ja nie czytałem, więc może wypowie się ktoś inny. Uuuu... Ale czekaj, wyjdzie czwarty part czego? No, powinieneś się domyślić wyjdzie czwarty part przygód... Nie, czekaj to, Niezwykłych Wojarzy Jojo. Powinieneś przeczytać manga. Read the manga. Read the read manga. manga. <coughs> o nie, Ale dobrze, bo to do będzie akurat jakoś tak na moje urodziny. A, a ja się cieszę. Ej, w sumie jedyny part, Jojo, który zacząłem czytać, to szósty. No i to była najlepsza decyzja w Twoim życiu. No, to się. Przynajmniej to nie był piąty. <coughs> Ej. Ja, Jak ludzie dużo coś hejtują, to zawsze chcę się dowiedzieć, o co chodzi, ale później sobie uświadamiam, że jeśli cały świat coś hejtuje, to znaczy, że niekoniecznie powinienem się za to brać. Ale on nie jest zły, on jest zły jak na JoJo, ten part piąty w sensie. A, dobra, czaję. Co no, myśl, są złe rzeczy, są złe rzeczy jak na JoJo. Na każdym razie <śmiech> kwiecień 2016, czekamy ze zniecierpliwieniem na JoJo nowe i będzie fajnie. Niesamowite. Niesamowite. Nie no, moglibyśmy wam opowiedzieć o Jojo, ale już w podcaście padło za dużo hmm. razy słowo Jojo, jeszcze padnie dzisiaj <grym> wiele razy słowo Jojo. <grym> Chyba, <grym> <grym> <grym> Chyba, że Gokart ma coś do powiedzenia na temat tego Jojo, bo w sumie tak się nie odzywa. Nie, o Jojo. Ja tutaj, ja tutaj smutan, więc nie, nie, nie, nie... Czemu smutasz, Gokard? Nie, ważne, Jesteś to... smutny, że wychodzi czwarty part, a nie, nie piąty? Nie, tak jestem zadowolony, że wychodzi coś więcej, chociaż nie obejrzałem jeszcze ostatniego, drugie, trzeciego partu, więc... Muszę zrobić. No to jest nas dwóch, bo też nie skończyłem. No ale cóż, czy, to czekaj wracając do tego, czemu ty jesteś smutny? Nieważne, prywatne. Prywatne, prywatne, prywatne, prywatne. obrażanie na Facebooku, Dokładnie napiszcie prywatne. napiszcie coś ciepłego Gokartowi na jego fanpage'u. Gokart potrzebuje Dokładnie. uczuć Facebook, waszej miłości. Facebook kugard, bo napisał z błędem Gokard. Dokładnie. I, I dajcie mu lajka. Otóż to. Koniec reklamy. Koniec reklamy. Dzisiaj reklamujemy bardzo dużo, ale... Lesiu, powiedz dlaczego manga Twin Star, e, e, Twin Star Exorcist jest tak bardzo wyjątkowa i tak oryginalna, że aż dostanie anime? Ojej, przygotujcie się teraz, bo to ja specjalnie chciałem tego newsa, bo ja zacznę mało mang i zazwyczaj je kończę na piątym tomie. W tym wypadku było dokładnie tak samo, ale pierwszy ma 70 stron, a drugi 55. Czapterze więc... w sensie. Dokładnie, czapterze. No. Wróć, wróć, to zła nomenklatura. I teraz e, tak w sumie, żeby przedstawić ludziom, którzy na przykład pierwszy raz słyszą czym jest Twin Star Exorcist, to nakreślam jak wygląda fabuła po prostu w dwóch pierwszych e, rozdziałach, bo jest naprawdę pasjonująca i na pewno nigdy w żadnym anime nie spotkaliście z tak niesamowicie przemyślaną fabułą. Zacznijmy od tego, że y, przede wszystkim seria już od pierwszego kadru próbuje pokazać nam, że jest Edgy. Cenzurując to, że główny bohater stracił rękę. Niesamowite. O to już nie kupuje powoli. Ale pamiętaj, to jest ocenzurowana strata ręki. No, no tym bardziej. <śmiech> <śmiech> Najlepszy. To Tomasz już tutaj się za zahypował. No, no, te... I wtedy dowiadujemy się jego bardzo smutnej historii, że był w szkole dla egzorcystów. Był na obozie właściwie dla egzorcystów, na którym nagle pojawiły się demony, z którymi walczą i wszyscy poza nim zostali zabici. Ej, szeche, to tak sobie, że co, że to jest taki obóz, że jedziesz sobie na przykład na obóz, nie wiem, żeglarski, to się nie czyni żeglarzem. Albo jedziesz na obóz dla, nie wiem, mistrzów gry, to nie czyni się mistrzem gry. Nie, A, to cię cieni mistrzem gry, bo kiedy już wyraziłeś chęć na bycie mistrzem ale, gry z, ale, to zro, ale zrozum teraz, ale nie, bo to jest y, główny <laughs> bohater i główny bohater w momencie kiedy już jest na tym obozie jest jednym z najpotężniejszych egzorcystów, dlatego że kiedyś sobie powiedział, że będzie najsilniejszym z egzorcystów, więc w momencie, kiedy już ci wszyscy jego przyjaciele zostają zabici na tym obozie, to on w tym, w tym momencie już jest jednym z najsilniejszych egzorcystów, ale to wydarzenie tak. kieruje go do tego, że on nie chce już być egzorcystą. Ale to może znaczyć, że wszyscy inni egzorcyści są chujowi, po prostu. <laughs> to może to znaczyć. Ej, to trochę tak jakbyś pojechał na taki obóz dla... dla... Ej, ale wyobraź sobie, masz obóz żeglarski i to jest podpisane. Podstawy żeglarstwa, obóz dla nubów, a ty masz patent sternika. Popłynąłeś yy, ziemię dwa razy, samego. Popłynąłeś ziemię dwa razy, masz w ogóle jakieś patenty na jakieś jebitne jachty, frachtowce i w ogóle wszystko i. Ej! Pojadę sobie na ten obóz, bo czym na tym obozie płyniecie sobie łódką w 12 osób i nagle zaczyna się sztorm i ty jako jedyny jesteś, w ogóle masz na tyle wiedzy, żeby założyć kapok, a reszta to debile i wypadają i się topią i wtedy stwierdzasz. Ej, nie, nie, to jednak niebezpieczne. Ale, Ej, nie, nie to ale jednak właśnie, niebezpieczny jest. Do tego podszedłeś, bo ta seria nie traktuje tego w ten sposób, w jaki ty to powiedziałeś ponieważ on ledwo przeżywa, bo jest za słaby, mimo że już wtedy był jednym z najśniejsze egzorcystów, to w trakcie tamtego ataku po prostu znikąd pojawiły się jakieś najpotężniejsze demony na tym obozie dla dzieci i wszystkich wybiły, i również <grym> ej, jego. ja wiem, oni... Ej, dobra, to nie, zmieniamy tę logikę, to jest obóz żeglarski dla dzieci, który jest nad jeziorem. Masz takie śniardwy, czyli duże jezioro i oni tam sobie pływają takimi łódeczkami, jachtami i nagle zaczynają... Nagle zaczyna być wzburzone jezioro, i się robią fale. Oni wypadają z tych jachtów, i są nubami, nie umieją pływać, więc toną. I w tym momencie główny bohater. O nie, coś się dzieje. I za nim pojawia się nagle tornado. I ono, I ono w ogóle zbiera wszystkie drzewa wokół tego jeziora, tą jego łódkę, i on. O nie. Żeglarstwo to, to jednak jest niebezpieczny sport. A on był na takiej dwuosobowej łódeczce na środku tego jeziora, i nagle je było tornado, i zaczęły pioruny trzaskać. Ale, Zubek, nie zapominaj, że wszystko we mgle, żeby było cenzurowane. Nie, no ja to mowałem, Widząc ten moment, to że to będzie bardzo długi opis dwóch czafterów. <grym grym grym> no. Jezus Maria, o czym my już ja, ja się zgubiłam w jesteśmy, jesteśmy na pierwszej stronie mangi, spokojnie. No, no to spoko, to ja poczekam. To taka in, in the penaliza. No tak, a czyli mi... nie, ja tylko porównuję jak, jakie to jest głupie, ale okej, okay, kontynuuj. Ale, ale ty uważasz, że to jest dopiero wstęp do historii? No i te, wtedy oni mieli 12 <grym> lat, główny bater, no jedynie co, to stracił rękę. W sumie niewiele, no i przyjaciół, no ale co tam, inaczej. 11 lat. 12 miał. 12 to co on ma, zaczął trenować bycie egzorcystą, jak wyszedł nie, nie, z tego. Nie, wmówił. o sobie mówił. On, on się urodził, i pierwsze co zrobił, to zabrał lekarzowi skalpel i zabił demona, który stał obok. I tak został egzorcystą. I on jeszcze tylko ja się trenował. Miał. Znaczy, nie jeszcze znaczy, do tego momentu, do w wieku 12 lat, był jeden z najsilniejszych egzorcystów w ogóle. To może nie było żadnych innych. i było Uch, nie, był właśnie, <laughs> właśnie, byli, właśnie byliśmy na retrospekcji, jak nagle biegnie sześć takich dorosłych kości egzorcystów. Nie mogą zapalić z jednym demonem, którego on zabija jedną ręką A to może Taka, oni do na... drugiej strony nie, nie, ja wiem Ja wiem jak to się rozegrało, po prostu ee, tego, po prostu wszyscy inni ludzie władowali wszystkie swoje punkty w inteligencję on jeden pomyślał, żeby władować w siłę Tak... Na pewno Proszę. tak zrobił. Oni, oni byli tak zajebiście mądrzy, że wiedzieli jak zabić tego demona I wszyscy wiedzieli jak zabijać demony Tyle, że nie mieli na to siły, on po prostu był silny. Okej, okay, dobrze. No i uznajmy sobie, kontynuując ten wątek, że jest to na chwilę w spokoju. Ok. Znajmy, że jest tam po prostu jakieś dodge i w tym dodge żyją sobie tam po prostu egzorcyści. Oczywiście jest stary mistrz tych egzorcystów, no bo zawsze musi być stary mistrz. W ogóle tutaj, w ogóle wyłącznie. To nie jest nic wspólnego z onem, egzorcist, absolutnie nic. No i jest ten, ten mistrz, no i są to jakieś losowe osoby, wszyscy są słabi i tak dalej, oczywiście nie znają przeszłości głównego atera i nikt nie wie, że był taki potężny, bo od dwóch lat jest emo i przestał być egzorcystą, gdyż jak sam wtedy chyba dobrze kojarzę, stwierdził bardzo inteligentnie, że w sumie po co być egzorcystą, jakby oni byli egzorcystami i teraz są martwi. Ej, to jest logiczne, na przykład, po co żyć? Ja widziałem <śmiech> ten, bo wie, wiem, że na tym świecie byli starzy ludzie i oni już nie żyją. Po co żyć? Dokładnie tą logiką kieruje się główny butter No i tam mamy jakąś śmieszną scenę, jak wszyscy uważają go za... Teraz uwaga, uwaga, to nie ma nic wspólnego z Naruto. Wszyscy go uważają... On jest tam w sumie normalnym gościem, ale uważają go za wyrzutka i gościa, który jest najdziwniejszą osobą na świecie. W sumie nikt z nim nie chce rozmawiać. Dostał koszo tam nastu lasek, bo każda stwierdziła, że jest dziwny. No i zaczynamy fabułę, jak w sumie jedna laska mówi w sumie cię lubi, ale jesteś dziwny, więc odejdź. No i tak zaczynać tam fabuła, główny bater wraca, pyta się, w czym tam jest dobry, coś tam takiego było, i teraz się przygotujcie. Główny bater idzie mostem. Szkoła Jak atakuje pojaw... demon. Nie, nie, i teraz uwaga, uwaga. Jak pojawia się główna bohaterka tej serii. Chce skoczyć na niego, skoń... z mostu, on ją brytyje. Spadłeś blisko, spada z nieba. A, prawda. No właśnie, chciałem powiedzieć, że z kosmosu przecież z góry. No bo to jak, skąd ma spać? Jak nie jest z góry. Nie no. no ja tak. zawsze obstawiam, wstawiam, że ona próbuje popełnić samobójstwo, on ją ratuje. Nie, nie, on stoi na moście i ona po prostu spada z nieba. Jest to główna bohaterka, która z designu Jest kopią 1 do jednego dziewczynki z Jingoku Shoujo. No tak, wygląda jak tak. Namaj. I, I... ale jeżeli chodzi o zachowanie i tak dalej, jest y, kopią Stacking z Stacking. Tylko, że jest no. No. Lubi słodycze? Lubi słodycze właśnie... I, ma, i wygląda identycznie jak stacking, kiedy jest słodycze. Ej, no to właśnie nie, w tym momencie zainteresował... zdobyłeś moje Ale to tsundere właśnie, zdobyłeś, no to, zdobyłeś, cundere, zdobyłeś, zdobyłeś, ten... zdobyłeś mnie zainteresowanie i w tym momencie straciłeś. No, no cóż, no, wybaczcie, wybaczcie, Taka jest no cóż, prawda. No czasem tak bywa. Tak, no i w tym momencie oni się tam spotykają, ona wpada do rzeki, główny bohater chcąc ją ratować, sam prawie się utopił, ona go o, tam czyli, ratuje. O, czyli jednak trafiłem, dobrze. O, ona, ona go tam ratuje, chwilę gadają, szukają jakiegoś tam miejsca sobie w mieście, no i przejeżdża dziecko na rowerku. I to dziecko na rowerku nagle za nimi znika. A nie, to On... demon. I teraz uwaga, uwaga, co się dzieje. I teraz nikt nie wie co się dzieje, nagle bohaterka otwiera bramę do y, równoległego wszechświata, w którym są demony, wciąga go tam, wskakują tam razem i tam się okazuje, że tam jest ledwo żywe dziecko i to drugie dziecko, które nagle zniknęło i dołoga nich 10 demonów. Y, główna bohaterka nagle zakłada jakąś maskę lisa, wyciąga jakiś śmieszny sztylet z kieszeni i, i jedno i drugie, y, i, i jak, jak jest odmiana słowa, zaklęcie? Coś. Zaklina. I zaklina i tą maskę, i ten sztylet w jakieś magiczne najpotężniejsze bronie, yy, i ratuje to dziecko. Ale uwaga, to nie koniec, ponieważ pojawia się wielki, zły przeciwnik, który ją pokonuje, a główny bohater cały czas oczywiście jest emu i walczy ze sobą, nie, nie, ja nie jestem już egzorcysta, nie mogę walczyć, no ale on jest za silny i ona może zginąć, tym bardziej, że ona rzuca tekstem uwaga, uwaga. Ja chcę zabić wszystkie demony, ona rzuca ten sam tekst, który rzucił główny bohater, jak był mały, kiedy stwierdził, że chce zostać egzorcystą. I on wtedy stwierdza, nie, nie, ja jednak muszę jej pomóc, Uży on za zaklina swoją rękę, bo ma sztuczną rękę, bo tamtą stracił oczywiście, zaklina tą rękę i to jest najpotężniejsza broń przeciwko e, tym demonom, jaka istnieje i jednym atakiem zabija go i tak kończy się pierwszy tom. Czyli Leś, Leśu, w sumie. czekaj, bo ja nie no. mogę powiedzieć, bo tak. Właściwie zachęciłeś mnie bardzo do oglądania tego, bo nie spodziewałem się, że może powstać taka parodiowa zlepka wszystkich klisz, i takich, to byle... I takich ten, typowych elementów dla każdej serii, bo mamy to parodii gdzie chce zniszczyć wszystkie demony, yy, mamy parodię nawet alchemików, bo, bo mechanizm bo nie to ma ręki. Rękę i tak dalej. To, to widzicie, jakie to jest przemyślane wszystko, to, to nie jest nie przypadek. No. no tak, no ja i muszę... w sumie to się kończy tym, że do tego dojo, w którym on sobie mieszka z tymi innymi egzorcystami, przychodzi ta laska i zaczyna mieszkać z nimi. Czyli w sumie... Idziesz sobie... E, idziesz sobie pomostem, nad jeziorem, bez tej ręki, z, i, i myślisz, że już nigdy nie będziesz pływać, a w tym momencie jakieś dziecko wpada do wody, ale ty tego nie widzisz. W tym momencie laska, którą przed chwilą poznałeś, nagle... Nie możesz raz... powiedzieć, że dziecko, razem mają 14 lat. Ale nie, dziecko, w sensie tamto dziecko, co a. zniknęło. I, I ty tego nie widzisz, ale laska, którą przed chwilą spotkałeś nagle ubiera strój do nurkowania i zaczyna nurkować, bo to przynosi, dziecko. przynosi... Przy, przy, przynosi <śmiech> strój do nurkowania i zaczyna nurkować. I ty widzisz, że ona też zaczyna się topić. Chociaż ratuje to dziecko i tak rozkminiasz. Ej, mogę wsiąść do tej łódki. Ale obiecałem sobie, że już nigdy nie wypłynę, ale to jest dwa metry od tego pomostu. Ale nie. I w końcu jak ona się prawie utopiła, to tam wchodzisz tak ociężale do tej łódki, rozwijasz sobie żagiel na jakieś 3 sekundy, zwijasz go z powrotem i nagle twoja mechaniczna ręka strzela liną i ją Nie, ile ta seria byłaby lepsza, gdyby była o żeglarstwie. No stary. Ej, ej, ale to wszystko, ej, wszystko da radę się przerobić, da radę przerobić na historię smutnego sternika, jestem tego pewien. O Boże. Historia smutnego sternika. O Boże. Bo. No, który kiedyś pływał, ale na tym spokojnym jeziorku pojawiło się tornado Dobrze To już um. wiemy, to już mamy zajęcie na kolejne podcasty Będziemy wymyślać Jak to jak na nim by wyglądało i to było z tak logiką innego podcastu Każda gra jest Diablo, tylko że z różnym widokiem, na przykład e, Forza to Diablo z widokiem z samochodu, a GTA to Diablo z widokiem z miasta, no to można uznać, że każda seria jest o sterniku jakby. No tak, tak, to jest taki, tak samo jak jest e, metaforyczne dążenie do celów, mało Majojusza. <głosy> Dokładnie, ale żeby... Ale czekajcie, bo jeszcze żeby tak uzupełnić to, jak ta seria nie jest kliszowa, jest jeszcze powiedzmy drugi chapter, bo powiedzmy, że dwa chaptery. To drugi zaczyna się oczywiście tak, że e, zgadnijcie w jakiej sytuacji spotyka Pan bohaterkę główny bohater. O nie, ona się przebiera czy kąpie. Dokładnie, bierze prysznic i widzi ją nago. Dobra, w tym momencie na pewno już nie zacznę tej mangi. A ja, ja, Dzią, ja, ma ona, bo ja ona go ile klisz na minutę ten auto tutaj to wrzucić. I on, Ej, oczywiście i... ona chce go zabić i zostaje przywiązany do yy, bodajże drutu na pranie. Ale w międzyczasie przygotujcie się sytuacja, że jest wielki kapłan, ten najwyższy w ogóle egzorcystów, ten co z samym Bogiem się tam porozumiewa i on dowiaduje się, że właśnie teraz, właśnie w tym momencie, jak raz na Aha. tysiąc lat to się dzieje, będzie wielka bitwa i jest potrzebny wybraniec, którym jest albo on, albo on. Jezus... Ej, ej, taczy, ej, ej, powiedział... To by lepiej brzmiało, no. jakbyś powiedział albo ona, albo on, albo ten prysznic. Nie, ej, ale wiesz co? Bo tak generalnie tak słuchałem tego, co mówisz, ale odkąd powiedziałeś o prysznicy, to miałem w głowie taką rozkminę, że jakby to była seria o sterniku. To wszystko... Nie, no patrz, serio o sterniku. Wszystko by się działo na wodzie albo pod wodą. I wszyscy byliby obryzgiwani wodą, więc serio o sterniku, zamiast znajdować babkę pod prysznicem, to on by ją znajdował, jak ona się opala topless, bo by było coś takiego, że ona nie byłaby w wodzie, tylko tak na słońcu. <grym> Jezus Maria, Ale... Ty, ty by, to po prostu nie podchodzicie do tej serii zbyt poważnie. Weźcie takie nianko, ale to jest, to jest takie a, niejako. Ale wiesz, że jeszcze ja ja powiedzieć o jednej rzeczy o tej, tej serii. No. Cześć. Jeszcze chcę powiedzieć na koniec, bo oczywiście okazuje się, że nagle przechodził tuż obok tego Jojo, Jojo, dżo Jojo. dżo dżo dżo dżo Przechodził ten najważniejszy i w ogóle najlepszy, ten priest, który właśnie miał to widzenie na. Ej, myślą, może akurat koło tego. To był, nie wiem, sklep, w którym lubił kupować bułki. No to to no nie, nie był i, przypadek. I przechodził ten no i, no i, ten koleś, no i on, on ich wziął tam na jakieś wielkie spotkanie. I mówi i zebrał tam w ogóle najsilniejszych egzorcystów, winaką w innym spotkaniu. Dobrze, no to mamy to starcie na raz na tysiąc lat i musimy w tym momencie y, wybrać tego wybrańca. Ale mamy dwie osoby. Więc pokażę wam, kto został wybrany. I pokazuję pierwsze jakieś jedno 14-letnie dziecko, a potem drugie 14-letnie dziecko. Oczywiście e, nie wiem o co chodzi. Jan, dobrze, widzę, że mi nie wierzycie. E, to ja was proszę, żebyście walczyli teraz ze sobą na śmierć i życie. E, ale jak to? E, w tym momencie on rzuca jakieś frazesy, które denerwują głównego bohatera, i on zaczyna walczyć na śmierć i życie, bo mu przypomina o przyjaciołach. E, I sytuacja kończy tak, że kończą walkę, wszyscy stwierdzają: Ło, jest się super, i tak dalej. I drugi, jakby, chapter kończy się stwierdzeniem W sumie to nie chcemy ryzykować tego, że wybierzemy z was złego wybrańca Wiem, że macie 14 lat, ale musicie mieć ślub i mieć dziecko Wtedy będzie mieli pewność, że będzie wybrańca. <grym grym> Ej, ja ja to, to jeszcze <grym> się of life super Tak, i teraz ostatnie podsumowanie, dwie rzeczy Wizualnie ma świetne panele ta manga Po prostu cud mi od malina i tylko na ją zacząłem czytać, bo widziałem kilka paneli z niej i drugie jest to manga autora Bingongamiga. No, no, właśnie widziałem. Nie wiem, w ogóle, w ogóle jak tak powiedziałeś o tym tym, o tej, Ale... o tej walce na śmierć i życie, to mi się przypomniała ta... E, to mi się przypo, przypomniał Black Flag, jak wykręcałeś między dwoma tornadami, które jechały za tobą na ręcznik. I tak w sumie to Ale... pasuje do tej historii. Zufek <śmiech> ciągle jest w świecie sterniku. Ja <śmiech> ciągle jestem w świecie smutnego sternika. Zówek mam nadzieję, że jak dojdziemy do topki nie będziesz porównał każdej serii do sterniku. Nie, nie, nie, to... Dobra, od tej pory sternik jest opatentowany tylko na, na tę serię. Jak ona wyjdzie, to będę wszystko do niego porównywał. No no jeszcze... dzień, dzisiaj Światowy Dzień Telika. Światowy Dzień. Tak, no Patentów i seria nawet. dostaje adaptację anime, którą... Y, wszystko to mówiłem, żeby móc teraz powiedzieć, że jeżeli nie dostanie jej y, albo Studio Bones, albo nie dostanie jej White Fox, to będzie to zniszczona adaptacja. Ja obstawiam, że dostanie to A1 i to będzie... Gówno. Nie no dlatego było smutne. Nie dlatego, że A1 robi jakieś mega złe serie, chociaż ostatnie nawet niektórym się udają, to w sumie... nie pierwszą tą serię, bo nie, zrobi nie zrobią ten, dla tej serii nic dobrego. A, no to, tak. a ta seria potrzebuje dużo dobrego dla siebie, no. bo sama się nie broni. Okej, okay, to jako że zakończyliśmy ten temat i kończymy tym też newsy, takie jakby. <grym> to był niósł. To był news. To... Ja powtórzę po to be, no. do sobie. To, to, ta seria to naprawdę jest komedia, bo przecież Bimbu Gamiga też była komedia. Tak. Więc źle eee... do tego no. odchodzicie. To jest komedia, dlatego eee, a... tak to działa. Dobra, jako taki mały disclaimer. Ja nie chcę wiedzieć, co czują normali znajomi go kartę, jak patrzą na jego tablicę. No dobrze, ale. Tyle. ciągle okay, kontynuujemy. Kart. Oczywiście, Lesiu, opowiedz nam o tym, jak to dzisiaj wyszły Digimony. O! Mamy porozmawiać o seriach, które wyszły dzisiaj. Co nie? <głos> Więc, które dzisiaj, mamy? dzisiaj mamy 20 listopada. Więc, 20, jest 20 listopada. 20... Dobra, nie. 20... Dobra, przejdźmy do tego, że yy, Digimon 3 miały być serią, która miała mieć premierę na sezon yy, letni. Nie, przedletni, na sezon nie, wiosenny w tym roku. Wiosenny. No, ale z, yy, to i stwierdziło, że w sumie lepiej będzie to wydać jako film, bo się i tak lepiej sprzeda, no bo na Digimony i tak raczej nie zarobią z za jakiejś otaku jak puszczą je nawet w normalnej ramówce telewizyjnej, bo to jest po prostu za krótki materiał, który przygotowali. Więc zrobili z tego sobie film, a nawet dwa, które będą tam puszczane w kinie. Jutro, czyli 21 listopada jest premiera pierwszego filmu, tam chyba w lutym jest premiera drugiego filmu. Oba filmy to będzie jakaś tam jedna historia, czyli tak jak filmy wziąć filmy Madoki, tylko, że tutaj mamy sytuację w drugą stronę, bo to filmy zostały podzielone na serię, a nie seria zamieniona w film. I mamy ten właśnie pierwszy jakby, nie wiem, epizod rozdzielony na cztery odcinki, które pojawiły się równocześnie na Crunchyrollu. Na skutek prawdopodobnie jakichś bardzo dziwnych umów i Bóg wie jeszcze czego. A jeżeli oglądaliście naszego vloga, który był chyba dziewiątym podcastem... To tam mówiliśmy dużo o Digimonach, jakie są fajne i tak dalej, bo właśnie odnośnie chyba tych Digimonów 3 był ten temat. Ja, nie pamiętam. Tak, bo miały wychodzić, a te opóźnienia wychodziły. Właśnie, miałem wyjść, no i w sumie nic tak, nie stało. Teraz wyszło. jest odcinek 70, 21, wtedy był 9. 70? Nie, 7, bo patrzyłem na coś innego, w każdym razie jest 21. No więc I teraz myślicie. Dokładnie, i teraz wyszły, wtedy sobie gadaliśmy, więc jak ktoś, co tam może poznać wszystko o Pokémonach. E, Digimonach i dlaczego są lepsze od Pokémonów, a teraz wysz, wyszło to trik, które jest bardzo fajne i co jest najfajniejsze nie jest to jakieś głupie skakanie na wasz sentyment ej patrzcie, patrzcie widzicie? mamy w marcu napisane Digimony pamiętacie co oglądaliście jak byliście mali? musicie pamiętać Digimony właśnie no i właśnie jest tak, to nie jest to podejście co jest zaskakujące bo jest to naprawdę w napisana historia Mamy coś, co najbardziej, najbliżej mi będzie porównać do Gatchaman Crowds Bo jeżeli weźmiemy sobie takiego gatchamana, to też były kiedyś bajeczki o gościach, którzy w lateksowych strajach biją się w kosmosie Które teraz przerodziły się w ogóle w serię na temat rozkmin soc socjologicznych, politycznych i Bóg wie jeszcze czego No tutaj aż nie ma tak du dużej zmiany, ale Wyobraźcie, jeżeli dostajemy cztery odcinki, czyli jakby połowę tego filmu, i Digimony tytułowe pojawiają się dopiero w drugim, a cały pierwszy jest ekspozycją tych postaci, które no trochę ich nie widzieliśmy, bo kiedy Digimony skończyły, chyba 7 lat, od, jak nie więcej minęło od y, tych Digimonów Adventure 02. I to już widać duże zmiany, mamy postacie, które urosły o te 7 lat, one kończą szkołę i stają przed wyborem y, znalezienia sobie pracy, wzięcia studiów, niesamowite. Wow, I temat s... na czasie. i temat na czasie. I teraz mamy tam y, rozkminy, że no my tutaj y, mamy takie priorytety, boże jakbym chciał być z przyjaciółmi, ale nie mogę, bo jestem teraz bardzo zajętym człowiekiem. I tak dalej, i tak dalej. W tym świecie nagle pojawiają się wyrwy na w ogóle i pojawia się jeden Digimon, który rozpieprza pół miasta. Jeżeli wam się to kojarzy z Gate'em, dobrze, bo też przechodzi przez bramę. Wow, wow. tyle połączeń. Razem, razem z tym śmiesznym Digimonem, który na notabene jest tym pierwszym antagonistą ze starej serii, Pojawiają się jeszcze te stare Digimony, to już jest tam w miarę normalne, oni, są, oni się tam potem spotykają, walczą z tymi złymi, ale to wszystko co jest dookoła tego jest właśnie super, jak widzisz te postacie, które są starsze i nie musisz marnować całego odcinka na wytłumaczenie Ej, ten gość jest mądry. Ej, ta laska ma dużo pieniędzy. Ej, ten ziomek jest dobry w piłkę nożną. O, a ten gra w zespole muzycznym. Nie, tu masz wszystko, co się zmieniło, tam miałeś po prostu wrzucone jakieś dzieciaki, które miały ten swój digi-świat i każdy odcinek wyglądał tak, że idą, idą, o przeciwnik, pokonujemy przeciwnika, potem jest dalej, idą, idą, o przeciwnik, pokonujemy przeciwnika. Tutaj mamy normalną historię, że oni są postawieni przed tym, że nagle pojawiły się jakieś losowe potwory, ludzie w całym mieście nie wiedzą, co się dzieje, no i oni w sumie jako jedyni mogą z tym walczyć, ale jeżeli... Yy... Raczej ciężko przyznać się komuś Ej, widziałeś te potwory? Mogę je kontrolować. Niestety nie ma tutaj takiej sytuacji. I co jest właśnie, cały czas próbuję to powiedzieć. To jest ten flow, że oglądasz sobie jakąś śmieszną bajeczkę, którą oglądasz dla dzieci, a teraz masz serię, która spokojnie obroniłaby się z tymi wszystkimi Y, słabymi kliszami, czyli że o, przychodzi jakaś nowa nieśmiała dziewczynka, siadowo głównego bohatera to zaczynają ze sobą rozmawiać, cześć, oprowadzić cię po szkole i tak dalej no i, że te klisz zostały wrzucone w tą śmieszną bajkę dla dzieci to jest zdecydowanie największy i najjaśniejszy plus poza tym, że seria miejscami wygląda świetnie wow, to no w końcu to no seria miejscami wygląda świetnie poza tym y, ma bardzo dobry opening i ending ma super ost no i co mogę więcej powiedzieć? Są Digimony, które dorosły, a nie są pieprzonymi pokemonami, które zatrzymały się razem z rozwojem Asha Ketchupa w latach 90. -tych. Nie ja no, no polecam On wszystko. zawsze będzie miał 10 lat, bo on zatrzymuje nasze dzieciństwo. Dzięki wiele, temu oglądając, o... nie, nie, to czujemy się dalej jakby On zatrzymuje się, dalej, on, on zatrzymuje się w rozwoju. On zatrzymał czas dla siebie. On jest teraz nieśmiertelnym vampirem. Nie, on po prostu umarł i ja, tam ja się dzieje w jego głowie. On umarł? Nie. Tak. Ej, umarł, a nie nie, nie oglądałeś Little Busters. No, ja nawet Pokémonów za dużo nie oglądałem, więc... Nie wiem, no ja mam taki... Ten, moja przygoda z Pokemonami, Digonami była taka, że po prostu oglądałam jak miałem 10 lat i... Mm. Ja Raczej nie wiem, czy kiedykolwiek do tego wrócę. Ja tam w sumie Digimonów nigdy za bardzo nie lubiłem. Ja w sumie no ja, Digimonów no za nigdy za, za bardzo spłaca. nie widziałem. No ja też. Może tego ich nie lubiłem, bo nie oglądałem. <grym> nie lubiłeś ich, bo wszyscy wiedzieli co to, a ty nie. Nie ja wiedziałem co to, tylko ich nie oglądałem, więc... A z, tak... z Pokemonów to chwila, z Pokemonów to pamiętam, że widziałem jakąś pierwszą serię i było jakieś znaczki w chipsach z Pokemonów. I tyle wiem z Pokemonów, że był Ash, i Pikachu, i Brock. Koniec. Jak to, nie widziałeś Pikachu na wakacjach filmu? Jak to? Co? Jezu, żebym to ja, ja miał żyje, jak widział Moment, pisze. moment, moment. jak nie widziałeś filmu Pikachu na wakacjach? Zobacz, ty, ja wracam i vhs i oglądamy. Ten VHS był bandlowany <śmiech> razem z... Pikachu na wakacjach był bandlowany zmiotu. razem z pierwszą kinówką. No, z, ale ale, bardzo, ej, to widziałem ja każdy, na pewno widziałeś. Nie, no ja na, feł, na vhs na VHS-ach to miałem trzy rzeczy. Ja na VHS miałem nagrane e, pierwsze FMA jak leciało na hyperze. Ale proszę cię, to nie jest. Miałem obuszia Puchatka i miałem nagraną całą masę filmów akcji ten klasy B z lat tam 90. -tych, 80. -tych i Ale, 70. -tych. To jest słuchaj, wszystko, co ja miałem na VHS. -ach. Pierwszy film Pokémonów o, o tym jest jak się na YouTube, to ja w ogóle na jakimś targu, nie, nielegalną, no zebraną dobrze. z VHS-ów kupiłam. Ale, znaczy, bo wy zakładacie dziwną rzecz, wy zakładacie, że ja kupowałem VHS, ja, ja ten, ja miałem po prostu Ale parę ja... Ja miałem po prostu parę takich wolnych kaset, na których sobie nagrywałem rzeczy, Ale całą miałem. ja też resztę, co nagrywałam, co miałem, dużo ten. rzeczy, które leciały w no, tym, i, w telewizji. I tyle, ja, ja praktycznie nigdy filmów jakiś ten, no, ja okazano, każdy... nie wypożyczałem kasety. Każdy posiada, ale ja te... każdy, ale każdy oglądał, nie widziałem, no, Każdy serio. nagrywał, każdy wypożyczał. w tym. Ma macie, macie sekcję komentarzy, niech skomentuje tam, niech ktoś napisze komentarz, że nie oglądał Pikachu na wakacje. Ej, serio, nie, ja nie widziałem nigdy żadnego filmu Pokémonu. Żadnego, tak absolutnie. Ja bierzemy, tylko jakieś... tak nie bierzemy. Ja widziałem tylko jakieś losowe odcinki. Które leciały na pulsacie. To, to nie ma sensu. Zubek niszczysz tam umy. Dobra, lecimy dalej. Ej, nie, no, ej, nie Wytłumaczcie mi. Czemu miałbym widzieć ten film? Bo, bo każdy go widział. Ale, ale... Gdzie? On gdzieś leciał w telewizji? No ważne, to... ważne, każdy go On leciał tam na jedynce, o ile się nie mylę. Jezu, żeby ja coś na jedynce oglądał. Dobra, nieważne, po prostu nie, nie widziałem żadnego filmu Pokémonów. w koniec Po prostu Digimon: 3 warto, jeżeli ma... oglądaliście jak byliście młodzi, bardzo lubicie słowo sentyment, to tym bardziej, a jak nie lubicie słowa sentyment, i tak warto. Dobra. To ja o swojej serii tylko krótko. Eee, TeQ, czyli Komi Subs poleca. I... Cały czas ciekawi mnie, dlaczego pominąłeś i że Fery Tail Zero wychodzi. A sorry! <śmiech> nie, w, w, sorry, w ogóle wypadł mi z głowy. W takim razie... Okej, okay, nie, nie trzeba mojej serii. E, Gokart, <śmiech> powiedz tam, co to jest Fery Tail Zero. Fairy Zero jest to, tak jakby, początek tego wszystkiego, co było przed, przed, przed, przed wszystkim. Czyli założenie całego gry. Na początku był chaos stworzenia Genezis. Nie, na początku to było Na <laughs> początku był chaos, a wcześniej było Fairy Tail Zero, prawda? Nie, jak, to za dużo wstecz. Ja mówię o założeniu Fairy Tail, a mówię o tym, jak to właśnie wyglądało, całe założenie. Także Fair Czyli Zero... najgorsza dziewczynka z Fairy Taila jest główną bohaterką. Tak, dokładnie tak. A mam do Czyli... ciebie pytanie, bo widziałem parę kadrów z tej mangi i muszę, zez... muszę wiedzieć jedną rzecz. Jako ekspert. To była iluzja. <głos> czy, czy, czy, tam, czy tam są jakieś yuri baity? W sumie troszkę. <głos> czy czujesz się z no zubek bejcony? Zubek w tym momencie staje się największym fanem z Nie, nie, nie warto. się. A spokojnie, czy to mnie zainteresuje, to jeszcze zobaczę. Ale, okej, okay, kontynuuj. Ja to sobie no, Fade Zero to jest po prostu początek jak to wszystko się zaczynało No ale tak. domyślam się, że jako wielki fan Battle Shonenów pewnie czytałeś Fade... Tak, czytałem <laughs> Fairy Tail Czytałem No Fate to Zero. Jak, jak oceniasz w ogóle to? Znaczy, może zróbmy dwie skale ocen Jeden, jak to oceniasz w stosunku do zwykłego Fairy Taila? Hmm. Jest jeśli, lepsze, gorsze, takie samo Jeśli Fairy tale oceniałbym na jakiś nie wiem, powiedzmy 7 Tylko nie były anime, tylko mangę, Bo anime oceniam o wiele niżej Yy, tak, to oceniam jako szóstkę? Jest troszeczkę gorzej, ale jest ciekawi fabularnie, bo tam nie ma jakichś takich typ typowych walk, tylko tam są jakieś rozkwiny minimalne, przynajmniej się Ej, powiedzieć. Przynajmniej tyle co ja i czytałem. teraz pytanie: Co jest gorsze w fairy tale'u? Walki, które nie mają sensu i ludzie na siebie krzyczą? Czy to, że wątki, które próbują być mądre, są głupie? Bo za, za, za znaczy od tego zależy, czy to wyjdzie gorzej, czy lepiej. Bo ja jednak mimo wszystko składam się na to, że walki tam są najgłupsze. No nie wiem, ty, ty nie lubisz battle shonenów, to wiesz, no to dla ciebie to powinno najgłupsze Nie, to. Będzie, a... Le Lesiu nie lubi battle shonenów, ja lubię battle shoneny, tylko ja widzę, Co że tak to jest wielkim głupie. fanem Blicza? No ja, ja na przykład bardzo lubię Blicza. Ja, znaczy ja widzę, że te walki są głupie. Ja widzę, że, że w ogóle całe serie są głupie, tyle że no. nie zawsze mi to przeszkadza. Nie wiem, w tym wypadku powiem ci, że to, to będzie chyba minimalnie jeszcze gorsze, niż, yy, niż seria, ta wcześniejsza, nie ta nowa. o i chodzi o anime. Mm -hmm. Przypuszczam, że może o, jest... być troszeczkę gorsze, niż tam ta wcześniejsza seria, ale na pewno lepsze, niż ta co jest teraz. Jeśli tego nie spieprzyłem. No okej. Okay. Domyślam się, że nikt nie chce nic dopowiedzieć do Fairy Tail Zero. No bo tam w sumie nie ma co dużo mówić, zobacz. bardzo. Ja nawet wiecie, co to jest, więc... Jak to? Ferritay Genesis. No, no, to to, co było no, przed wielkim wybuchem księga stworzenia. Genesis. Dokładnie. To było przed chaosem, dobra. Um, you. To Tekiu będzie na szybko, ponieważ cała seria ma łącznie 24 minuty. Ale mam Centrum milion wiemy. sezonów. Wszyscy teraz wychodzi, czy e, Tak, ale bila? ja mówię o pierwszym TQ, bo tylko... Bo ściągnąłem sobie pierwsze trzy sezony TQ i... Akurat jak rozmawialiśmy za którymś razem na ts i czekaliśmy na kogoś, to sobie w przerwie obejrzałem z Tomaszem. No, jest ja To Tomasz, u... Tomasz bez dźwięku. Ja bez dźwięku niestety, więc e... o dźwięku nie powiem, więc... Dobra... To może w ten sposób. E, o dziwo, opening jest całkiem spoko, właśnie pod względem audio, a pod względem wideo... Cała ta seria, ja naprawdę, jak widzę te gify z szóstego sezonu, które wrzuca Komi, to widzę, że oni zaczęli chyba zarabiać coś, bo... Bo to, to wygląda jak, jak Killa Kill w Kill. najbiedniejszych momentach. Znaczy, może w ten sposób, to wygląda jakbyś wziął jedną czwartą kadru z Killa Kill w najgorszym momencie i go przybliżył. To, tak w niektórych momentach wygląda tekił. Ale to jest A... dobra, bo to jest komedia i to wygląda zabawnie, chociaż tak, się śmiejesz e, tego. To ma, takie, to ma takie strzały jak, e, co z tego sezonu, e, Hakadol ma też takie strzały, że są takie przybliżenia, to tutaj to jest dwa razy bardziej. No tak, I... to nie jest kwestia tego, że robi to trigger, tylko kwestia tego, że nie, też nie mają pieniędzy. No dobra, w, ka w każdym razie, sam sobie to jest komedia, są cztery dziewczynki, jedna jest z pierwszego roku, reszta ten reszta jest starsza, ta jedna jedna jest normalna i ona chce po prostu grać w tenisa, reszta generalnie jest walnięta, jedna jest jakimś e, perwersem, druga jest szalona, trzecia, ma, trzecia jest bogata, ale ma dziwne strzały. No, i generalnie o czym jest te, cała ta seria? Ona wygląda, jakby ktoś myślał nad zrobieniem gintamy, tylko że wywalił wszystkie parodie i wziął trochę czeskiej mety. No, no generalnie. I ja to jest... wszystko skupił w minutowym odcinku. <głos> tak, i to wszystko skupił w dwuminutowym odcinku, więc. Yy... No cóż, yy, seria jest dziwna, na pewno to jest jak na dwie minuty, to to jest taki fajny przerywnik, jeśli nie masz akurat siedzisz przed kąpem i nie masz absolutnie nic do roboty, to odpalasz sobie te dwie minuty i dalej nie masz nic do roboty, ale przynajmniej dwie minuty minęły. Ale ja podczas tego seansu przynajmniej trzy razy zadałem zupełnie pytanie, czy to przypadkiem nie jest przyspieszone trzykrotnie. Tak, bo ta seria jest strasznie naspidowana. E, więc, no cóż, o takim w sumie tyle, i wychodzi na to, że jednak ko o kolejnym też mogę powiedzieć ja, bo też dostały suby od Komi, ale to też na szybko. E, mianowicie jest to Tales of the Sterea i... to jest... ...Owka, no i... która wyszła przed grą? Nie teraz nam opowiedz o wszystkich grach typu y, Tales of. Ale ja mam gdzieś te gry. To jest no naprawdę. Wszyscy fani, wszyscy nasi słuchacze, którzy są fanami Tales of cię teraz zjedzą. Co ej, zaczynając od najważniejszej rzeczy. Z tego co widziałem, to są gry na PlayStation. Nie mógłbym mieć na to... Nie, bardziej na to... Nie, jakby to były gry na Wii albo Nintendo DS, to chyba miałbym na to mniej wyrąbane, niż jakby to były... niż jak to są gry na PlayStation. Naprawdę. Eee, Jak moja przygoda z, z konsolami raczej była krótka i, i niezafajna. No dobra, nieważne. <śmiech> w każdym razie, z tego co patrzyłem i z tego co e, właśnie słyszałem o, o ogrywaniu tej gry, i z tego co widziałem na jakichś gameplayach czy wcześniejszych trailerach czy co, w coś w tym stylu, to e, mimo wszystko twierdzę, że jakbym miał możliwość zagrania w tę grę, to mimo wszystko ta owa podobałaby mi się bardziej. Bo jest naprawdę fajnie zrobiona. To jest 40-minutówka. Która wiadomo, no, nie wprowadza nas jakoś super w ten świat. Mamy jakiś zwykły generic świat fantazy kolejny z takimi bardziej wschodnimi nale ten, naleciałościami. I mamy dwóch gości, którzy eksplorują ruiny. No w ten sposób to się zaczyna. I cała historia polega na tym, że oni eksplorują te ruiny, znajdują tam dziewczynę, i ona, ona jest ranna i. Tą dziewczynę zabierają ze sobą do wioski. I y, to są takie y, chwilowe perypetie w tej wiosce. Jest to dosyć fajnie pokazane, szczególnie, że w tej wiosce żyje jakaś taka inna rasa, takich ni to właśnie wróżków, czy... Y, no w każdym razie nie ludzi. Y, jeden między innymi z głównych bohaterów taki jest. I tylko ten drugi główny bohater, który jest człowiekiem, ich widzi. Ta laska ich nie widzi. Ona widzi pustą wioskę, cały czas. I to jest bardzo fajny zabieg. I... Jak na 40 minut, to się naprawdę przyjemnie ogląda. To jest coś, co nie przedstawia ci pra... prawie w ogóle nie przedstawia ci historii, prawie w ogóle nie przedstawia ci świata. Ale jest takie fajne klimatycznie i to się chłonie. Więc jeśli o mnie chodzi, to ja bym każdemu polecał, bo to też jest tylko jeden odcinek, tylko 40 minut. No wiadomo, że pozostawia pewien niedosyt, ale... Fajnie, Wtedy może ktoś jest kupić po grę i wiesz. Może ktoś kupi grę. Nie, nie chciałbym, żeby ktoś kupował tę grę. W, każdy, w każdym razie <grym> w, wygląda. A, no i wygląda ładnie. Ma bardzo fajną kolorystykę, w sensie ma tą głębię kolorów i one są matowe i są ciemne. Chyba UFO to robi, jak tam właśnie wizualnie stoi. Jest jakoś bardzo... Nie, no wizualnie jest, nie? wizualnie jest bardzo fajnie. Co? Jest to jest tak bardzo typowo u Table, czy... nie? Eee, nie aż tak bardzo typowo u Table, to nie jest bo... jeszcze u Table, w które nie rzucali aż takich pieniędzy, to jeszcze jest... Przecież to, chyba to w zeszł... to, jak... Przecież to w tym to jest... roku wyszło chyba. ale to jest ten wydział UFO table, który wcześniej zajmował się w... poprzednimi tej sami. Tak, eee, tak. To nie, no. jest ci, to, nie są, to nie są ci sami ludzie, którzy przecież dubią przy fejtach i reszcie. Nie no, eee, po, no przecież no, to to mówiąc, chodziło pewnie. nie wiem, bo nie, nie, nie no, widziałem żadnych... Przecież że giannych... dłubią chyba od 5 lat, No nie więcej. Tak. Eee, nie widziałem nic innego z Tales of, więc eee, się nie wypowiem, ale od strony wizualnej, no cóż... Eee, jest to prawie typowe UFOTable. no mimo wszystko wygląda troszeczkę biedniej niż typowe UFO table, ale naprawdę tylko minimalnie i no, ta, ta, ta kolorystyka, no nie jest aż tak, jakby to powiedzieć, zaznaczona tak mocno, jak nie wiem, w takim fajcie. ale poza tym, mówię jakby zrobili dalej na podstawie tej gry serię, to ja bym oglądał więc ode mnie, no mówię, te krótkie rzeczy chwila, moment, można sobie obejrzeć tak naprawdę obejrzeć, pocieszyć się, zapomnieć i tyle. Ja, ja pamiętam, że zrobiłem mniej więcej tak, że obejrzałem, zczekowałem e, jak wygląda gra, popytałem się o tą grę, stwierdziłem, że w sumie i tak bym nigdy w życiu w nią nie zagrał i cieszyłem się, że przynajmniej to dostałem. No. I tyle, tyle z mojej strony. Dalej, dalej, dalej. No tak, dobra, to przechodzimy do najważniejszej części. Nikt więcej TV. nic ostatnio nie kończy? Co? Nikt ostatnio nic więcej nie kończy? No nie wiem, to pyta pytałem znaczy się, czy Ja mam ktoś... ja, ja rozkopałem trzy serie, ale nie opowiadam się o żadnej, zanim ją skończę. No mi no, zostały o, trzy na... odcinki mało już, także następnym razem mi być zdążyłem A lało. Gokard zaskakująco stwierdził, że nie. A chcę zobaczyć zakończenie, bo... Z... 2,5 temu zorganizowali na 5, więc... Mogę być zły na zakończenie. No, czekaj, zakończenie? Ta seria ma zakończenie? No, dobra, właśnie, z nieważne. tego co czytałem, to właśnie jest tak, jakby miało się dopiero zacząć coś dziać, bardziej. <grym> A dobra, dobra, już mi przypomniałeś, nie musisz nic więcej mówić, okej. Okay. Niestety, gokart nic nie obejrzał. Na pewno ja nic nie obejrzałem, Ja ale nie oglądam nic do końca, na razie przynajmniej. zacząłeś coś ciekawego? Kloboda zaczyna 15 nie, serii na raz. Zaczynał się dalej. Bo ja wierzę, że. A, a coś to nie, to jest nie, te... nie mówimy o sezonie. Ale, coś no, ale z tego sezonie z tego? Czy ja coś jeszcze zacząłem oglądać? Nie się zanowię. No teraz forma zacząłem gdzieś oglądać. I co o, sądzisz o terraformers? Znaczy nie no, nie skończył, nie ja bym... on się nie. Ale w wersji od nie. jest nawet całkiem spoko. Ej, to całkiem zmieniłeś swoją opinię tak, w stosunku się. do jakichś uwagę... pięciu podcastów temu, kiedy po prostu plułeś jadem na tą serię, jak ja na polskich tłumaczy. Tak, zgadza się, ale <grym> potem zacząłem metapora. oglądać wersję bez tej brzydkiej cenzury i powiem szczerze, że, że troszeczkę jest lepiej, ale zmienia to faktu, że dalej będę pluł jadem, jeśli chodzi o rozpoczęcie serii z środka, zamiast z początku. I nie tego nie, no, nie wiem. To jest zwykle go tak, że wersje na Blu-ray są lepsze. Na przykład w uszawcu czasami tła znikają, żeby móc bardziej skupić się na alfabetyzmie. Tak, jak znikają Z, tła Blu-ray. Terraformars... Nie Terraformars... Ja pamiętam, że. Nie no, ja pamiętam, że ja zdropowałem Terraformers tak idealnie na trzecim odcinku. Chyba jak każdy, a dopiero od czwartego było, był brak cenzury, więc idealnie. A dobra. Um, Okej, okay, to. Tsun Tsun Suru. Czyli, czyli relacja z tego pięknego konwentu odbywającego się w mieście. 14-15 listopada. O, tak. 14, mieście, Brukli... 15, tak, tak, 14 listopada, rybnik. Rozpoczyna się konwent. Się za tą opinię suru. nikt nam nie zapłacił. Tak, za tą opinię nikt nam nie zapłacił, nic nie dostaliśmy. Znaczy, e... znaczy część z nas wyszła oczywiście na fejmie Spycha. Chyba ty... Pozdrawiam. Nie, no, tak, bo Tomasz wszedł na fejmie, spycha. Ja w sumie też mogłem, ale miałem taki humor, że chciałem oddawać ludziom swoje pieniądze. Więc poszedłem kupić. Ja potem aspirynę. Ale... No, no, dobra, to do tego... No, o tym kiedy indziej. W każdym razie... Konwent. Więc... Pojechaliśmy sobie na Tsuru, w ogóle z, z suru wiąże się taka historia, że... Chcieliśmy, ej, jedziemy na Tsuru. I Buki jedzie nad suru. Po czym zaczęliśmy pisać o tym wszędzie, że jedziemy na Tsuru, więc coraz to nowe osoby stwierdziły, że tam jadą i tylko dodawali sobie y, youtuberów do listy gości. To dzięki nam. To, tak? to dzięki nam. To wszystko dzięki tak. nam. Się zrobiło, jeśli wie, się ktoś z naszych mieliśmy. panów zrobił sobie zdjęcie z Ekserfiszem, to dlatego, że my truliśmy wszystkim dupę, żeby jechali na Tsuru. Dokładnie. No nie udało mi e... wszystkim. No bo gokart ty stwierdziłeś, że nie chce no, ej, sorry Gokart, nie ale nie tobie nie to, to, też ty strasznie trułem wcześniej... dupę o to, żebyś jechał z nami wiem, ale Ej, wszyscy pisali do gokarta, gokart, chodź To koło. ja parę, że tydzień wcześniej był Falcon w Lublinie no to by było nie chceło. Trzeba na było nie iść na falkon! Ja ale chodzę od 7 lat, a to tak by mi było przerywać tą. Jakże piękną tradycję. Ale były dlaczego... tam Ale na Falkonie się poświęciłeś, Było sto na przykład, których nie chciałeś tam spotkać. No ale... zdarzyło się. Ale z to fakt, że wybrałem się, byłem i. No... Ale Gokar dlaczego nie oba? Dlaczego nie oba? No to. No właśnie. No wiesz, no autostopem do rybnika, daleko pewnie nie miałeś. No nie, no auto z bym nie pojechał z prostego powodu, że na mnie nogi To mogliby Ej. tak łatwo Ej. mnie nie łapać nie. Ej, ale gokart przecież z mógł cię wziąć na pewno Nie, nie, mógł, musiałem dojechać pewnie do Kielca, do Kielca na kawałek No to ale na pewno mniej niż do Rybnika No tak, bo do Rybnika mam 400 kilometrów No Co do Pielsku no bardzo bliska, no nie miałem hajsu, żeby się... Było się przejechać i... rowerem, w sumie w cztery no, dni byś dotarł. no Bo wybrać no Cztery, od po, boże, dwa. od razu po konwencie. Nie, cztery, dobrze. W sumie na luzie. Dobra, no... No i widzisz, no i nie pojechałeś z nami, no i teraz masz. Dobra, ale konwent, no to... Przyjechaliśmy sobie w piątek naszego hotelu. Przywitaliśmy tak. się ze sobą grzecznie i położyliśmy spać. Tak, No I nikt niektórzy... dnia wstaliśmy. nie wstali. Tak, nie wstaliśmy. To... No, Szalej. mówię. Następnego dnia sobie wstaliśmy wrzecznie. Tak. No, no i muszę powiedzieć, że sen był bardzo dobry. Można było chwilę pomyśleć o Dobra, sobie. Dobra, i o 11. Jak już myśleliśmy, zaczął się o 9.00 i my dotarliśmy tam o 11.00. No i... Bardzo e... dobrze nam się spało. Bardzo... <śmiech> Dowiedziałem się, się o siebie wielu rzeczy, kontemplując. <śmiech> Dobra. Dostaliśmy sobie, zacznę ten... Dostaliśmy sobie mapkę, dostaliśmy sobie wejściówki, weszliśmy i pierwszą rzeczą jaką odwiedziliśmy, była wiedzówka z No Game, No Life. I w sumie większość czasu spędziliśmy sobie w cudownej sali konkursowej, Jak no bo... na zaskakujące każdym konwencie. Tak, Jak ale przepraszam bardzo, ja z tej wiedzówki wyszedłem i poszedłem ze spychem nagrywać. A to no Tomasz dobrze. wszedł na wejściówkę spycha jako jego kamerzysta. Nie uciarłem na, na każdym Ale nie zdradzaj naszych tajemnic na wchodzenie za darmo na konwenty. Zobacz. Nie. Po się pchali spycha, żeby wejść z nim, Czas tak. każdy będzie kamerzystą spycha. O nie. Każdy, nie każdy może być kamerzystą spycha. No, nie, nie, już, już po konwentach się rozniosło, że to ten z brodą. Już nie będzie tak łatwo. No i byliśmy sobie na tej, tej, tej, tej widówce, którą chyba trzecie miejsce zajęliście, chłopaki, Graliśmy. nie? Zagraliśmy. Zagraliście no, jakieś miejsce? Tak, bo nie mieliście tych zrubanych gier przecież. Do no, wyjaśnienia. Ja cudowne. wyjaśnienia. Więc... Wiedzówka polegała na tym, że albo dostawało się pytanie, albo dostawało się grę. Jak dostajesz pytanie, to mogłeś na nie odpowiedzieć. Jak dostajesz grę, no to byłeś w sumie w dupie. No tak, no, jak bo... i przegrywając i nie odpowiadając na pytanie, nie traciłeś punktów. Ale przegrywając grę, traciłeś punkt. Tak. W związku z czym Wojtek z Lesiem nie wy... Te... Boże, z, Lesiem. z Lesiem nie wylosowali chyba żadnej gry. Żadnej? Ale dostaliśmy nie, dwa żadnym. pytania o Seju. I dostaliśmy <śmiech> dwa pytania o tę samą scenę. Tak. To dokładnie. I wygraliśmy co, co? czterema dobrymi a odpowiedziami. A widziałem, że ten, że jakiś, jakiś gość bardzo, bardzo był zdenerwowany tym, że wy na pewno oszukiwaliście z tymi dziesięcioma zasadami, tak? to jeden właśnie. Ale nie, nie, nie, bo, bo to coś... animac... nie, Ale animac... tutaj też było problem, że e, zarzucili Tomaszowi, że to odpowiedzi sobie no, z bo tego. No z... właśnie, jak wszedłem z powrotem. to tak jest, ja Jak wszedłem z powrotem, to ten, to ktoś, to ktoś właśnie mówił coś, że czytacie z telefonu i tak dalej, a wy mówiliście, że znowu do was mieli wąty, że oszukujecie. I no. myślałem, że no, znowu pamiętaj, że my jesteśmy fanami No Game No Live w zeszłym roku. Znaliśmy tą drugą najlepszą serię roku, więc. Dokładnie. Ja Zostałem nowelę, więc... Proszę. Więc... Chyba Nie może nam nic zarzucić. Otóż to. No. E, tak, i... Potem, jak sobie ładnie wygraliśmy tą wiedzówkę z No Game No Life, to później... Czy my coś ciekawego... Ej, Aha, ej ale patrz na wiedzówkę... chłopaki zajęliście trzecie miejsce, a teraz, no, wygraliśmy tę wiedzówkę. Wygraliśmy. <głos> wygraliśmy. przepraszam bardzo, no... Liczyłam, wiesz... I tak. I... Nieważne, dobrze, później Myślałem, mieliśmy... Myślałem, że podepnę się pod wasz fejmy, no, nie no tak, tak. To... Znaczy ja jestem tylko zwykłym kamerzystą z pycha, ja nie mam takiego formu. <grym> Nawet nie jesteś kamerzystą z pycha. Już mamy Tomka, Wszyscy... niestety. Wszyscy są kamerzystą z pycha, a o tym, że to ustaliliśmy. Ja tam nie byłem kamerzystą z pycha. Bo cię nie było na konwencie, każdy jest na konwencie, możesz a... kamerzystą z pycha. Na przecież tylko ogóle też nie był kamerzystą z pycha, jak byłem na konwencie w tych hotelach. Bo ty robiłeś super wywiady. No. Ty byłeś wywiadowcą, okay. Później mieliśmy chwilę przerwy i była widzówka była arckej. Co było? Tak? Co? O, które możecie opowiedzieć? To, to taka ładna z skeja. A, to poważna widzówka skeja, no na tak, której... na pewno pamiętacie, jak mówiliśmy o tym, jak bardzo szanujemy... Gatunek. <gatun jakim jest John Mayer Oraz gatunek jakim jest dramat. W związku z czym oczywiście musieliśmy pójść na e, wiedzówkę z serii e, na podstawie tam no. W związku z czym byliśmy na niej my, czyli e, ja, Tomasz, Lesiu i kto, kto tam jeszcze z nami? Magda z nami była. Wtedy? No to może ja. Nie, była, no bo tylko nie pamiętam, nie a, bo ty nie brałaś udziału. No to byliśmy nie, my. Ja nie brałam udziału. I był jeden gość, który ograł wszystkie fałenki Keja. W związku z czym, no walka była raczej jednostronna, ale ale się staraliśmy, ale się staraliśmy. Nie, od, nie odmówi nam chęci. Tak, Jest, było sześć serii, e, nie będę ich wymieniał, ale było sześć serii, ja z tego znałem jedną. Nie no, to był R, Canon. To Rewrite? Li... R, nie, nie, serii powiedziałeś, więc wymieniam. R, hmm. Canon, Little Busters, Angel Beats, Klanat. No i re Ride jako fałęka. No. no dobra, i to nie było już niestety Charlotte, na co liczyliśmy. Ale tak, jednak. bo y, jakimś cudem Słowo. wszyscy się z nami zgodzili, że no to nie jest najlepsze dzieło, jakie powstało. No ja na przykład z tych wszystkich rzeczy znałem jedną, Tomasz chyba aż trzy, Lesiu no, dwie. No, powiem ci, że ten jeden odcinek czy dwa kanona jakieś... Przeziad ej, temu. ale wiedziałeś dzięki temu, o czym jest kanon, ja na przykład nie. No tak, no taki typowy romans od Juna Maedy. Co no. mogę więcej wiedzieć? No dobra, no ale to już wiedziałeś. Na przykład, ej, typowy romans od Juna Maedy. Ale na przykład ja mogłem sobie pomyśleć, że to może być y, typowa seria emo o supermocach od Juna Maedy. No i co wtedy? Wydaje mi się, że później te tam się pojawiają emo supermoce, bo to Jun Maedy. A dobra, okej, okay, to, to w sumie pasuje. Może no, się wiedzówka była przednia, kto zajął drugie miejsce, Lesiu? Tak, no, tak. Lesiu drugi. Dobra, Lesiu jako z nas psa, Little Busters. No ja swoją wiedzą z Little Busters, które pragnę znaczyć ma najgorsze zakończenie w historii anime. Jako w tej serii. No nie, no ja najlepszą dziewczynkę pragnę w tym miejscu znaczyć, jak tu siedzę. W Little Busters najlepszą dziewczynką jest Kudriawka, nikt nie może z tym handlować. Ej, właśnie, to y, tak na szybko, spoiler alert, jak się kończy Little Busters? Nie, to po podcaście. Boże, teraz będziesz tam mnie jest. trzymał w niepewności, ja się będę zastanawiał. A, ale właśnie tam sobie sprawę, bo na tym zacnym planie tego nie ma, ale... Ale? Przed tym, jak byliśmy jeszcze na byliśmy na najlepszym panelu, jakim byliśmy. czyli no. panelu Bukiego. A, to na planie. Jest tak, ale nie mam go... Wiesz, bo jak patrzę według konkursowej, to zapominam, że chodzimy na jakieś panele. Tak, e, panel Bukiego był i e, nawet jest on w internecie na kanale Bukiego, więc... Na który odsyłamy, bo nie zobaczcie nigdy lepszej e, reklamy naszego podcastu. Tak, dokładnie. E, pamiętajcie, subskrybujcie Animologię, subskrybujcie Spycha i subskrybujcie Axel... A nie, nie, nie subskrybujcie. Tak, to, jest, to trzeba było wynieść z tego panelu. I, i myślę, że każdy to sobie przyswoił, było dosyć ciekawie. W sumie nie, no fajnie się gadało, po prostu tak na luzie. Sobie siedzieliśmy, buki sobie y, ten tam opowiadał o różnych rzeczach, później my się wtrącaliśmy i w sumie się zabawnie rozmawiało. Nie wiem, co o tym więcej można powiedzieć. No zrobiliśmy sobie fajne fotki, było fajnie i, i, i pierwszy na, na tym jedynym zdjęciu, gdzie mieliśmy spycha, surfisha i Bukiego na jednym fot byłby też go ale stwierdzi, że zbankrutował, proszę was. <grych> tak, więc to, to było na o panelu Bukiego, bo więcej usłyszycie na tym, z relacji pewnie Bukiego, jak opowiada o swoim panelu. Yy, dalej było... O Boże, zaczęła się. <grych> Później była najgorsza wiedzówka, na jakiej w życiu byłam, o. czyli biedzówka so. Dobra, może... O, tutaj możemy zacząć. Otóż, tak. y, Suru jest pierwszym konwentem, na którym nie możemy powiedzieć absolutnie nic na organizację. Organizacja była spoko, wszystko było. Był tylko jeden problem, że po raz pierwszy w naszej historii jeżdżenia na konwenty, organizator zapewnił na tę salę wszystko, co trzeba. Wszystko działało. Yy... Były sobie te... By, były projektory, były głośniki, były komputery. Tylko... Wszystko zabrakło, było dopieszczone, dopieszczone na, na ostatni guzik. Tak, tylko zabrakło... W ogóle na korytarzach leci muzyka, tak. przejście jest, można oddychać, salę nie jest za duszną. Wszystko jest po prostu cudmiut. Tak. I tylko Ale... jeden... Jeden mały mankament. <śmiech> Ma ludzie. Ludzie, którzy prowadzili te wiedzówki, jak ja... Jak ja słyszałem, że w ogóle ten gość prowadzi tą wiedzówkę trzeci raz. Hej. Ja się zdziwiłem, że ktoś go wpuścił na ten konwent, z takim CV. No... Przepraszam bardzo, ale... E, może pamiętacie, jak na paru podcastach, tam się trochę śmialiśmy, się, się śmialiśmy tam z Kobry. Tyle, że to było takie heheszki, heheszki, bo, bo czasem coś mi nie wychodzi, czy coś w tym stylu. Ale Kobra tak generalnie, on dobrze prowadzi te wiedzówki. On z tej ekipy, która prowadzi wiedzówki zajebiście, on wypada naj, najsłabiej, ale... On prowadzi dalej je bardzo dobrze, a ten koleś to tak mniej więcej jakby, było, jakby kobra był chmurą na niebie, to ten koleś właśnie, nie wiem, schodzi do wieliczki, tak coraz głębiej. Znaczy, jak kobra ma swoje Kruczenia odpały zupkę. na minus, tak ten koleś w swoich najlepszych momentach był przy tej dolej granicy powadzenia kobry. Tak, on... nie, nie, on nie był tam, nie obrażaj kobraż, tak bardzo, w każdym no. razie... Może... Sposób prowadzenia, bo, bo może tak, bo chłopaki opowiadają tak najniższy, najniższy, dobra, ale jak to było no to prowadzone? to właśnie chcę powiedzieć. Żomek mówił niewyraźnie, on mówił pod nosem, naprawdę, mówił jakby sobie czytał pod nosem cokolwiek, nie mówił w ogóle tego do sali, a na sali wiadomo, bo osiem drużyn to jest w kij ludzi. Osiem nie, drużyn trzy Mówił niewyraźnie, mówił cicho, tak, no dużo było tego. W ogóle zasady zmieniały się tej wiedzówki w połowie, bo w połowie stwierdził, że ej, w sumie mógłbym zrobić te ujemne punkty, jak ktoś przyjmuje, ale, a, ale jednak nie. W ogóle zaczął uciszać tą salę co chwila, tylko że to nie było uciszanie typu, wiecie, wstał ten ziomek, powiedział cicho bądźcie, bo nie będę prowadzić tej wiedzówki lub był stanowczy, tylko... Tak, tak, sobie. To tak to to się... mordę! Albo tak do Drzydło siebie, Albo do że to dziewczyna obok. No właśnie bardziej, Nie wiem, kto to bardziej, chyba był dla niego, ale po prostu... Ale właśnie bardziej dziewczyna obok niego uciszała salę niż on, bo on tak w sobie miał na to wywalony trochę. Ej, ale tak po powiedzmy sobie szczerze, prowadzicie atrakcję, prowadzicie wiedzówkę i na tej wiedzówce macie mniej więcej tak, że y, musicie no jakoś ogarnąć tę salę. No i rozumiem, że jak jest strasznie dużo ludzi, to to jest problem, ale przepraszam bardzo, masz te osiem drużyn, masz te 3, 3, po trzy osoby, dobra. Masz te 24 osoby na sali, tylko jakim cudem, kiedy dwie, dwie osoby rozmawiają ze sobą szeptem, to są w stanie po pierwsze zagłuszyć tego kolesia, po drugie on nie jest w stanie ich uciszyć. Kiedy nie jesteś w stanie na sali ogarnąć dwóch osób, które mówią na tyle cicho, że na metr dookoła nie słychać, co one mówią praktycznie, ale jest taki szmer i przez to nie słychać, co on mówi. Ehm... I, I oczywiście miał swojego guarda w postaci dziewczyny, która stała obok i e, właściwie jedyne co robiła, to się wydzierała na salę, a jedyne co robiła sala i co było słusznym odzewem, to krzyczała, żeby ona to prowadziła zamiast niego, bo ma przynajmniej donośny głos. I... No, dlatego generalnie tak wszyscy ją mieli gdzieś, ponieważ dali gadali, no, tak. po prostu sposób prowadzenia tej wiedzówki był... Żadujący, jeśli nie masz pojęcia na tym, jak prowadzić jakąkolwiek wiedzówkę, to po prostu się na to zanie... nie zabieraj, no bo tak. Takie I, jest i, moje tutaj, zdanie. I tutaj tak samo, że żałuję, tu się łączę duchowo z Tamarem, który stwierdził, że on żałuje, że nie wyciągnął sobie tych 10 minut, żeby wpaść na tę wiedzówkę, bo e, przynajmniej mógłby tam powiedzieć, i powiedzieć ten e, pójść i powiedzieć gościowi, że e, prowadzi atrakcję najgorzej, jak w życiu widział i, i w ogóle nie zna się na tym, co robi. Ale no cóż... Nie, no nie, niestety, niestety tak nie było. Um... I to nie była pierwsza taka wiedzówka, bo zaczęło się pasmo niefortunnych zdarzeń, a raczej niefortunnych prowadzących, myślę tutaj o, o zjebanych. W każdym razie. Zaraz potem, jak była wiedzówka Sao, zaczęliśmy, że zostaniemy na wiedzówce z Orana i na wiedzówce z Kurosie Obie te wiedzówki były gorsze jedne od drugiej. Prowadziły to chyba te same dziewczyny, jeśli nie byle. Bo to znaczy, w obronie tych z Orana, to one prowadziły to w zastępstwie, więc... Tu jeszcze to ja, to jako taka. Czytanie pytań. E, właśnie, zacznijmy od tego. E, przed chwilą wspominałem o prowadzeniu atrakcji na 24 osoby. Tutaj były, było chyba 6 osób na sali? 7? Było siedem osób na sali. Rozmawiały ze sobą znowu dwie. Jeśli prowadzisz atrakcję, na której może być do 30 osób, bo mogłoby być, bo uran to jest popularna seria, i nie jesteś w stanie uciszyć. Dwóch osób, na siedem To... Weź, nie wiem, jakim cudem zawiązałaś rano buty? <grym> Ej, generalnie one miały trzy drużyny, bo byłam yy, ja sama jakby w drużynie była ta dziewczyna, która była z, z Lesiem i z Zafytem, no i te dziewczyny, które były z przodu. No, byk. no czyli załóżmy no, chyba 8, 8, 8 osób chyba było, bo jedna drużyna była niepełna. No, generalnie, jeśli masz trzy drużyny i nie potrafisz ogarnąć trzech drużyn i gubisz się, która drużyna ma teraz opowiadać, to ja nie wiem, co ty no, robisz tam. poza tym dojdźmy do jeszcze jednej ważnej rzeczy, która później będzie się przewijać. E, mianowicie właśnie, jeśli chodzi o zasady. Kiedy ustalasz zasady konkursu, to ustalasz je na jakieś takie konkretne rzeczy. W związku z czym, e, jeśli ustalasz, że jest pytanie, szczególnie jeśli prowadzisz coś w zastępstwie i się nie znasz na tym, co robisz, to jeśli masz pytanie, jak się nazywa dana postać, bo to jest najlepsza rzecz ze wszystkich. My mieliśmy pytanie, jak się nazywa dana postać, albo tam chłopaki, no nieważne. Tak. I e, było podane imię. Ale nie, to powinno być imię i nazwisko. E, dalej. Kolejna drużyna miała co to za postać i babka zaczęła opisywać tą postać. No i my tam się śmialiśmy głównie z tego i mówimy, że to nie jest imię. Ale na co prowadzące stwierdziły, że, no, że, że, że w sumie to mogą uznać, w związku z czym bo oczywiście, oczywiście ja tam nie podzielam takiego bulwersu jak, jak potrafi, nie wiem, się zbulwersować na wiedzówce Magda. No bo my takie rzeczy no, no, listują. E, ale e, ja, ja, się, ten, ja, ja, e, ja, ja się głównie tam śmieję, ewentualnie w jakiś mądry sposób staram się wyrazić to, że ludzie to idioci. Jednak, e, no to było e, takie co najmniej nie na miejscu. Znaczy, ja nie wiem jak wysoki IQ trzeba mieć, żeby wiedzieć, że masz jakieś zasady i się nimi kierować. Albo jak wysokie IQ trzeba mieć, żeby się zziomeczkować z kimś, że pozwolisz mu wygrać, ale żeby to nie wyszło, bo tak też mogło być. Yy, jednak no, nie jestem do końca pewien, czy, yy, takie, czy takim ludziom powinno się dawać do prowadzenia atrakcji. Znaczy ja rozumiem, że one były w zastępstwie, ale i może nie powinienem, ale, znaczy nie, obwiniam je chodzi... za prowadzenie tej atrakcji w taki sposób, jaki to zrobiły, ale jeszcze bardziej obwiniam tę laskę, która miała ją prowadzić normalnie i pozostawiła to im, bo ona je znała i wiedziała, co to za osoby. Ale zacznijmy od tego, że dla mnie to jest tym bardziej... Lepszy sposób, jeśli masz, jesteś kogoś w zastępstwie, masz nawet tą wymówkę, ej, słuchajcie, jestem w zastępstwie, to masz te pytania, co nie? I I masz pytanie i, tak, i możesz konkretnie. Zaję o to pytanie mówisz, mam tak według klucza i tak się kieruję, no. cokolwiek by tam nie było, nie? A nie kurde, no generalnie to ci zaliczę. Albo no generalnie byłaś blisko, ale jednak nie, no. ale ci zaliczę. E, tak, do, ja jestem zwolennikiem wszystkiego, co idzie według jakiegoś klucza, gdzie jest jasno ustalona zasada, dlatego e, moim zdaniem najlepsze były miny ludzi, którzy nie mogli się do niczego przy, e, przywalić. To jeszcze tak, ten Dictamer na Newconie, kiedy Wojtek zrobił e, ten, jak to, wiedzówkę spo, tam z postaci z shonenów i y, generalnie y, wszyscy, wiesz, wszyscy przyszli nastawieni na jakieś mordobicia i tak dalej on na samym starcie powiedział no, no to to jest wszystko, co miało na w tagach Shonen. Koniec. I nikt jest się tak. nie mógł do tego dowalić. I to jest jasne ustawianie zasad. W związku z czym, y, jak robisz tą wiedzówkę, ja wiem, że nie wszystko można aż tak dobrze ustawić, ale jak robisz tą wiedzówkę, to robisz jakiś taki, jakąś taką jak najbardziej precyzyjną zasadę, do której się odnosisz. W związku z czym no tak. na przykład kiedy y, y, y, musisz być konsekwentny, kiedy ma, robisz, nie wiem, opedy i masz y, dłuższy tytuł i komuś się do niego dopierdzielisz, to znaczy, że musisz się dopierdzielać do każdego dłuższego tytułu, jaki później będzie. I koniec. No. A jeśli dasz komuś powiedzieć skrótem, który jest ogólnie akceptowalny, to w takim razie pozwalasz wszystkim innym. A nie robisz tak, że jednej drużynie powiesz tak, a innej inaczej. Znaczy, wyjątkiem jest Mike, no ale to, to już się w fandomie przewinęło parę razy, dlaczego tak jest. No. no albo my u Majka to też. Albo my u Majka, no ale dobra, to też się przewinęło parę razy, no, ale wiem, dlaczego mnie to, tak Nie, to w sumie pasuje, więc. No y, tak, ale y, wiesz, i, ale przepraszam bardzo, Mike też to powiedział y, na początku, że. Wy będziecie mieli trudniej. W sumie poza tym, sorry... Ty nie i... byłeś randomem, ty byłeś no, osobami, co... które spojrza... spojrzał Mike i wiedział, kim ty jesteś i powiedział, wy będziecie mieli trudniej. W sumie, jest, właśnie, z inną sprawą jest, jak trudniasz <grytujesz> specjalnie ziomeczką, nie? Bo... No, no to, to, to wiadomo, że to, no to się jest zawsze robi. Uczciwie. Możesz na przykład komuś nie uznać, nie wiem, openingu czy tam endingu Huntera, chociaż się nauczył, no takie rzeczy. Dobra. E, wracając do konwentu, no e, czekaj, czy mamy. Czy później już była ta najgorsza atrakcja, czy jeszcze jedna? No A nie, czy, jeszcze parę czekaj, było. No, było, było. Następny był ten. Wiedzówka, skoro się studzi. No, wyglądała która... mniej więcej tak samo, tylko że było wyglądała więcej Wyglądała tak samo, tylko miałeś więcej osób i one jeszcze bardziej nie miały ich ogarnąć i jednocześnie były jakieś dwie laski z przodu, które kontowały każdą odpowiedź, bo były jej i śmiały się, bo haha, ktoś nie zna kuroshi Cudzi. a tak ha, ha, ha, nikogo. W ogóle <śmianie> się, że nie zna kuroshi proszę was. No, ale później była coś, co przywróciło mi wiarę wiedzówki, czyli familia jada więc możemy opowiedzieć o Familiadzie Szanonowej. Boże, jakie to było fajne. Jak ja, ja szanuję ten konkurs. <grym> tak. Wie, wiecie, zapewne wszyscy którzy nas słuchają wiedzą, przynajmniej lub widzieli chociaż w telewizji, jak wygląda Familiada. No mamy sobie dwie rodziny, mamy pytania do tych rodzin, mamy suche żarty Strasburgera i, i... i w sumie to wszystko tam było. <grym> Zgłoszmy się do Familiady takiej prawdziwej, chodźcie. <grym> Le ci na nim logi, ale potrzebujemy pięciu, więc Gokard musi z nami o, pójść. No, dokładnie. Gokard zawsze mam. Wygramy pieniądze, Gokard, będziesz mógł jechać nad sólę rok. <śm> <śm> To będzie, ej, ej, odłóżmy taki fundusz, że będziemy po prostu co miesiąc się składać wszyscy po 5 złotych. wszyscy do skarbonki. Tak, co, co miesiąc każdy wrzuci 5 złotych do skarbonki i jak, ten, jak gokart nie będzie miał na konwent, to będziemy rozbijać taką jedną skarbonkę i będzie dla niego na, na bilet. Wśmieszki. Gokardowi chyba się nie podobał. Ale nam było smutne po prostu, że ci nie było. No, no dokładnie. Ja wiem, nie udać się na smutnych zdjęciach. Bo na zdjęciach nie wyglądasz zazwyczaj na smutnego. Właśnie, bo kiedy cierpi twoja dusza, to jest cała, długotrwała ekspresja na twojej twarzy, a zdjęcie to jest tylko jeden kadr z, wi z wielkiej machiny, jaką jest życie. Nie, ja, <śmawiamy> Lasiun, Lasiun, ja się z z... Z... Z... Na, nał jakiś filtr w photoshopie na te zdjęcia i dopisz, że sz szkoda, że nie ma z go karta. <śmawiamy> <śmawiamy> Dobrze. Nałóż filtr na to zdjęcie z Bukim, gdzie są wszyscy. Na pewno wszyscy będą smutni. Eee, dobra, Wiedzówka z kuruszy, suzi, tam Familiada, Familiada, z... znaczy ja słyszałem mniej więcej o czym wygadaliście, ale ja niestety wyszedłem do łazienki, jak wróciłem to się okazało, że już nie mogę dojść do żadnej rodziny, więc... Eee, no ale roz... pozdrawiamy drużynę Janusza Zielonego Smoka. To była najlepsza tak. rodzina, w tych <laughs> Janusza Zielonego Smoka. To była najlepsza rodzina, która zabiera Jojo Fagów. <laughs> która zabierała do... Fugów, który... Ale czytaliśmy tak. w ogóle, Tak. My byliśmy, my byliśmy bezpieczni, Nie, tak? to, była, to była najlepsza drużyna zawierająca kogoś, kto czytał tego Medaka Boxa. Ale nie, zapomnijcie, że to znacz najważniejsze, że ja was zostawiłem, bo ja zbyt wierzyłem w swoją wiedzę. Ja zostawiłem swoją drużynę, ponieważ wiedziałem, że wiem po prostu więcej na temat Shonenów od nich, więc poszedłem walczyć przeciwko nim. Na przykład dostałem drużynę, która na temat Shonenów w nim wiedziała nic i cztery osoby w mojej drużynie... Nawet nie były w stanie wymienić członka klanu Uchiha z Naruto. No, no, Dostajcie z drużyny twoja tak? Tak, tak. drużyna czytała, czytała Toriko. się to, z mojej naraż. drużyny znał Toriko. To pragnę to, tak <głos> zaznaczyć, nie, nie wiem jak, nie wiem po co, Ej, ale. to znał. znaczy, że było porówno. Oni mieli kogoś, kto czytał Medaka Boxa. No <głos> nie no tego tak, no, to, to było wyrównane. <głos> <głos> <głos> Tak, a ja sobie siedziałem i rozmawiałem z Piotrkiem i, i jego kolegą, tak, bo nie pamiętam, przepraszam, nie pamiętam. E, w każdym ja razie by gadałem gadało gokart mi się, się nie, spoko. nie było. E, A bo Gokart, bo ty nie wiesz, bo. E, a, bo cię nie było, to ja to ja bo cię nie było na tym konwencie. Ale e, e, Piotrek to jest w ogóle osoba, która e, pierwszy raz, jak żeśmy ze sobą rozmawiali. To on coś zarzucił o jakimś konkursie, ja coś powiedziałem o konkursie i on wtedy no, no to tak jak wtedy u was, kiedy Buki wygrał, bo, bo ta laska mu powiedziała odpowiedź. Ja w tym momencie wait, what? I, i, w, i w ogóle się okazało, że, że, że ktoś nas ogląda, więc było... Super, więc... ale sobie by moje zdziwienie, jak ja to słyszę wchodząc do sali i to jest pierwsze co słyszę wchodząc do sali, do No, do domu. ale ja też wiesz, na zasadzie zacząłem z nim rozmawiać i to było pierwsze ten... To tam jedna z pierwszych rzeczy, która padła i zaczęliśmy rozmawiać o YouTubie, więc w sumie, w sumie nawet zabawnie i poza tym to jest chyba jedyna osoba, która poza Bookim, która jakkolwiek nas tam kojarzyła. A ja ale... Przepraszam bardzo, przejedna jedna osoba i stwierdziła, że znamy się na anime. No właśnie, ktoś na panelu co Bukiego o, się zapytał. <śmiech> to kłamstwem. Ej, kto... Podeszła Czekaj, do nas kto tak dziewczyna na panelu, na panelu Bukiego, podeszła do nas dziewczyna, twierdząc, że przecież my się, jako animologia znamy się na anime. A to jest więc, to, jest o, może... ta, co chciała sobie ze spychem wcześniej robić zdjęcia? Czy tam z e, ten sakserem? Coś, a, coś takiego? Nie wiem. Nie znaczy ona robiła sobie zdjęcia sakserem, a dobra, to ale wiem, generalnie. Tyle. I, I podeszła do nas bardzo miło i ten spytała się, czy, czy, jak ma oceniać anime. No niestety my się nie znamy na anime, więc mogliśmy powiedzieć tylko tyle co, no, co zioł, wiemy. Zioł, czyli nic. <laughs> <laughs> czyli rzucić, wiecie, jakimś tekstem z Wikipedii. <laughs> nie, wtedy, wtedy robi się, wiesz, taki step back. Mhm. Nie, wtedy włącza I, się Matura, i z filozofii. i wszyscy go tak wypychają do przodu. <laughs> nie no, wtedy włącza się matula z filozofii, mówisz cokolwiek. Yes. Wiesz, wiesz, wiesz, wiesz, wiesz, wiesz, wiesz, wiesz. Że to ja pisz. Mówisz. E, ale pamiętaj, w do, pierwszym krokiem w dobrym ocenianiu anime jest zastanowienie się, jaką drogą kierujesz się w swoim życiu, a drogi są różne. No, i zaczynasz filozofię. Dobra, e, nie no, familiada była bardzo spoko. E, I w sumie. Famili czy familiadą nie zakończyliśmy tego dnia? E... Tak, fa po Familiadze grzecznie poszliśmy spać, tak, ponieważ o tak. godzinie szóstej. Nie tam, ale już to widzę. No Ej, okay. przepraszam bardzo. Akurat, przepraszam bardzo, <śmiech> <śmiech> bardzo. następna wiedzówka po godzinie szóstej rano. Tak, więc trzeba było spać. Szczególnie poza tym, poza tym że ten, że, że właścicielka hotelu mnie nienawidziła i wolałem, ten, i, i wolałem <śmiech> się nie narażać, więc grzecznie poszliśmy spać. Tak, ale nie miała powodów. Ale nie miała żadnych powodów, ja nie rozumiem o co chodzi. Dobra. Ja no... też, bo nic nie pamiętamy. I w... no. wsta wstałem, wsta wstaliśmy o tej piątej z kawałkiem. E, jedyny, kto się na nas wywalił, no i patrz gokart, mógł się pojechać zamiast spycha, bo spychu się na nas wyjebał rano i został spać. Gdzie wszyscy poszli na wiedzówkę. Nawet się... wiedzy... Axer, Nawet Axelfish. Nawet Axelfish. Wow. I... W sumie było to takie właśnie typowe jeden z dziesięciu, tyle że pytania były po prostu... Pytania były jakieś dziwne serie szoczo. Znaczy, nie, dziewczyna po prostu wybrała serię, które lubiła, a ponieważ lubiła serię JoJo, to były serii, serię które... JoJo? <śmiech> serię JoJo? Ja wam mówię, że dzisiaj JoJo padło jakieś przypadki już przykład, <śmiech> 10 razy. Serię JoJo. Serię JoJo i przykład... to ustawione. Ej, i właśnie na przykład ja ciągle nie sprawdziłem, czym jest Skip Beat, a ona miała cosplay ze Skip Beata i po prostu Ja wiedziałam takie smutne, że ta nikt nie a. Magda wiedział. A, no i to były dwie osoby na sali, które wiedziały: Magda i prowadząca wiedzuje. Tak, tak, i specjal I Lesiu z Tomaszem no nas oczywiście wiekuję, zajęli trzecie miejsce, korzystając ze specjalnej techniki, czyli e, schowali się po prostu za nami i nikt ich nie wybierał. do pytań, No w, w nie wyjaśniłeś, że było to z zasad jeden z dziesięciu. No to mówisz, to było jeden. Więc z dziesięciu, nikt nas tak. nie mógł wybrać, że panowie z numerem 6, bo byliśmy zbyt schowani i nikt nas nie widział. Bo po prostu Dokładnie. my nie zrobiliśmy nic A... źle, tak. Tak, a my z kolei dostawaliśmy takie piękne pytania, jak na przykład najbardziej mi się podobało pytanie ten o imię i nazwisko Seju Laffiego z One Pisa. Niestety Duno nie podał mimo swojej ogromnej wiedzy na temat Shonenów i One Pisa. Ale, ale czy nie wy nie wiem, też nie mieliście ten... pytania o Seju tego? to też się rozwintamy? Nie, to nie my. Ojej. Nie, to dostała, to dostała drużyna z numerem 1. Tak, i o. w ogóle te pytania, trudność pytań była mniej więcej taka, że raz miałeś tego, raz miałeś pytanie, w ogóle czekaj jakieś takie mega proste, chyba... Człon... trzech członków słomionych klapyły z duszy z One Nie, najlepszym <śmiech> pytaniem wstrzykłopis... wstrzykłopis... było, jaki jasno wykonuje openingi? Do, ser do serii Kuro Konobasu. Tak, no to z jednej strony masz takie pytania, a z drugiej strony masz pytanie o Seju, albo najlepsze no, masz pytanie na przykład jakaś zupełnie randomowa manga, o której nikt nie słyszał i masz pytanie ile było chapterów i odpowiedzią jest, nie wiem, 68. Albo kto jest, albo kto jest autorem. Albo kto jest autorem. No i w tym momencie możesz, wiesz, skoczyć sobie z okna, albo... To, to, to to, było to chociaż na albo, tak albo coś? Nie będziesz... No. A, no, no to spokojnie. Tyle, tyle, dobrze. E, I e, potem, potem była najlepsza wiedzówka świata. Dokładnie, czyli, czyli wiedzówka, wiedzówka Sensei. Senseia. I tutaj uwaga, jak wspominaliśmy, w Wiedzówce Keja była dosyć jednostronna walka, bo była jedyna osoba, która znała wszystkie falenki Keja. No, w związku z tym tutaj też była dosyć jednostronna walka. Był je, była jedna osoba na sali, która widziała wszystkie Sensei'a i ten gość brał pytania trudne, w związku z czym była bardzo jednostronna walka, bo wszyscy mieliśmy więcej punktów od niego, nie widząc serii, a Wiedzówkę wygrał Duno, który sfailował nawet pytanie, na które absolutnie każdy znał odpowiedź, czyli co to za postać na skirnie i był tam główny Bohater. Tu no wygrał nie mając pojęcia, jak wyglądał ten Bohater. W sensie. muszę przyznać, że nigdy się tak dobrze nie bawiłem na tej Wiedzówce. Rycerz Ojomu, największy bróg rycerza raka. Ry rycerz tego, jak to jednorożca wygrywa. Większego sługera niż rycerz ryby nie ma. Dokładnie. No i nie zapominają rycerza rycerzu Tak, bo wiecie, wiecie jakie mamy znaki zodiaku, bo generalnie było rozpoznaj postać, to było najczęściej. I miałeś, ej, znaki, znaki zodiaku, znaki zodiaku. I najpierw były te znaki zodiaku, po czym nagle ja dostałem pytanie o coś, co wyglądało jak skorpion. Ale nie byłem absolutnie pewien, a że oni się śmiali, to stwierdziłem, że może rak. Wszyscy się ze mnie śmieją, Lesiu już mówi, że przecież widać, że to Skorpion, a w tym samym czasie koleś mówi, no, to jest czarny feniks z gangu Hadesa. I, i w tym momencie wszyscy, wszyscy padli i był Hades, później była ta mitologia, jedna, druga i, i między innymi Piotrek obok stwierdził, ej, jeśli to będzie mitologia... ten, jeśli to będzie był mitologia nordycka. nordycka, to tak, bo przez grecką się tam przeminęło. Jeśli tu będzie mitologia nordycka, to ja to zaczynam oglądać, po czym była kolejna postać i ktoś? ja chyba strzeliłem w Anubisa, a to był Thor. No, w związku z czym... No, ten nowa, ale... chyba ten nowy sezon ma mitologię nordyjską. Ze, ze tak. Nie wiem, ze wszystkich było, w związku z czym było śmiesznie, szczególnie bardzo nam się podobało wymienianie znaków zodiaku, takich jak, nie wiem, byk, rak, baran, bliźnięta. Ewentualnie łabędź. łabędź, bo tak. <grymne> e, <wieloryt. grymne> e, łabądź to, yeah, to jest mój znak Zodiaku. Tak. E, swoją, swoją drogą napisałem wtedy do największego znawcy sensei, jakiego znam, czyli do Libero Uno, no, ale jako że było wcześniej rano, to dostałem po kolei takie odpowiedzi jak e, e, najpierw spierdalaj, później jesteś zjebany, a na sam koniec zaczął mi wymieniać, ile przez wszystkie serie było dobrych i złych rycerzy bliźniów. W no, związku nie przydał mi się w ogóle niestety, ale było no, no, fajnie. Się... Ale wyciągnąłem ja... z tego jakąś informację, że przez chyba dwie serie było ich dziewięciu. No ja zacząłem zarzucać Jarkowicza, bo na z niej że że jest takie śmieszna i.. To to I Saint wygląda jak wszystkie serie jakie mogą być, w związku z czym raz wygląda jak Kashern, raz wygląda jak ten, jak Pretty Cure, raz wygląda jak motomyszy z Marsa, no mamy przecież <śmiech> to, to generalnie, więc, <śmiech> że, z Marsa pytanie o motomyszy z Marsa było przepiękne, <śmiech> ponieważ razem z Lesiem stwierdziliśmy, że to wygląda jak motomyszy z Marsa, a były tam... <śmiech> tak, dokładnie, co nam tak pomyślałem, tak? więc coś musiało być na Tak, i i z... tak i w związku z czym były tam dwie postacie, więc trzeba było wymyślić, jak się nazywają te dwie postacie, Podkreślam dwie postacie, a się okazało, że to jest czarna trójca, tylko bez tego trzeciego. <grymne> <grymne> To ma sens. Gokard, go widzisz nawet słuchając, że dobrze pamiętasz, więc wyobraź sobie, jak my dobrze nam bawić. No, no, no, Powiem ci, że jeszcze później przyszedł, y, przyszedł y, ten, co prowadził wiedzówkę y, tę Familiadę i on akurat y, się okazało, że on bardzo dobrze zna sanie i sobie rozstawił laptopa i coś tam na nim robił, ale po prostu y, równie często nas wyśmiewał, jak i wyśmiewał w ogóle całą sytuację, więc było zabawnie. <śmiech> Tak, y, to po najlepszej widzówce, na jakiej byliśmy, była... Mieliśmy chwilę przerwy, w sumie nie wiem, co robiliśmy, ale później było... Jakie to anime, czyli Jezus Maria, trzecia najgorsza widzówka, na jakiej A była... nie, nie, nie, przepraszam, na tej chwili przerwy, to my chyba byliśmy na Hunterze. Nie, nie, na nie. koniec był. No, no na koniec byliśmy... byliśmy... na Hunterze. Najpierw byliśmy, Dobrze, na, Hunterze. byliśmy a, na Hunterze. A ja to muszę się wypowiedzieć. <laughs> Pragnę zaznaczyć, ja z tego miejsca, Lesiu, wielki fan, Największy miłośnik i przyjaciel Hunter x Hunter. Wygrałem tą biedzówkę. <grym> <grym> <grym> <grym> Łatwy Hunter za jeden. Uh, tak. Jako specjalista od Hunter x Hunter. I w skrócie Lesiu, jako osoba, która nie widziała do końca Huntera, mając naprzeciwko same osoby, które go widziały, zrobiła dokładnie to samo, czego nie zrobił Gokart, Jako jedyna osoba, która widziała Huntera, naprzeciwko dwóm, którego nie widziały. <grym> Tak, pragnę zaznaczyć, że całkiem prosta jest, że to była całkiem prosta wiedzówka, bo były bardzo proste pytania i uważam, że więcej takich wiedzówek powinno być organizowanych, że ja, nie muszę, że ja mogę dropować serię w dwóch trzecich i potem i tak wiedzieć więcej niż ci ludzie, którzy są wielkimi fanami i dają tej serii 10 na 10. Ewentualnie mam wrażenie, że jakby Ulf przyszedł wcześniej, to mógłby, ten, to mógłby trochę konkurować, ale jednak przyszedł po 40 minutach chyba, no. A... Nie, on przed szybko, mieliśmy 5 punktów, jak on przed jeszcze straciliśmy. Ale po my się przeszliśmy, 15 chyba. No ale to i tego tak oni nie mieli, bo żadnych punktów by no przeszliśmy. Czyli ludzie byli słabi. I yy, ja tu się muszę pochwalić, otóż od jakichś trzech, czy tam czterech, nie, trzech konwentów, na każdej wiedzówce z Szonenów jeszcze nie odpowiedziałem nigdy na żadne pytanie, które zadał mi Wojtek, w związku z czym na tym konwencie po raz pierwszy oglądałem ten. O... Odpowiedziałem y, na jedno jedyne pytanie, oczywiście z serii, którą znam na mniej, czyli z Huntera i było to pytanie, na które nie znał odpowiedzi nikt na sali, <laughs> ponieważ po prostu tak randomowo mi wpadło, że coś tam było o tych mrówkach i tam o to, kto uważał kogoś za, za najsilniejszego i to był Bichorn. W związku z czym kolejne pytanie było, kto tam był najsilniejszy fizycznie. I nie, nikt nie wiedział, ale w tym momencie Wojtek stwierdził, a ja już to mówiłem. Ja tak patrzę, przejąłem. I tak mówię, ej, ale to był Bichorn. I Lesiu spojrzał na mnie generalnie z przerażeniem i stwierdził... I stwierdził, no okej, okay, skoro tak mówisz, i tak się dyskretnie odsunął. Po czym się okazało, że to był Bichorn, więc wszyscy stwierdzili, że nie wiedzą jakim cudem, ale spoko. No. W każdym razie to, to jest jedyna no, rzecz. Mimo, którą że jestem specjalistą od Hunter i Hunter, to nie miałem pojęcia. Tak, a ja jako, bo jestem większym specjalistą od Hunter i Hunter, tylko ja mam wąską specjalizację. Ty wiesz, kim jest Bihorn, to jest twoja specjalizacja. To jest twoja specjalizacja, ja wiem, kim jest Bihorn. W związku z czym, e, wiedzówka była przednia, a tak, bo jakkolwiek nie, my wyklinamy na prowadzących, to właśnie były trzy dobrze prowadzone eventy, na których byliśmy, mianowicie była to właśnie Familiada, e, była e, wiedzówka z Saint Seiya i to właśnie była prowadzona przez Wojtka e, wiedzówka z Hunter. W związku z czym, był, było całkiem spoko, tylko że no, jedyny problem był taki, że trochę tam, ten, trochę tam nie załadnie pachniało, no ale to była sala NIM 24, więc. <ścoughs> różnie bywa. Ja tylko napomniałem, że to powinna być sala IGN Polska, no ale wyśmiali mnie. No cóż. Też uważamy, że... Ja też uważam, że to była IGN Polska. Pozdrawiamy. Bo... IGN Polska, najlepszy site. Jeżeli nie wiecie czegoś o grach, to możecie tam wejść, dalej nie będziecie nic wiedzieć. Tak, dokładnie. Albowiem, bo, bo to było takie bardzo niebezpieczne, bo ja stwierdziłem, że właśnie tu śmierdzi dlatego, że, że to jest sala anime 24. jak ktoś z anime 24 stał koło mnie. W związku z czym <laughs> znaczy stwierdziłem, bo ktoś mówi że śmierdzi, a widziałeś napis przed salą, no i on do mnie już zaczął z bulwersem. A co ci nie pasuje w tym napisie, więc musiałem jakoś wybrnąć. Więc powiedziałem, bo powinno pisać IGN Polska. Więc się tylko zaśmiał i sobie poszedł. No i... E, ogólnie dalej poszliśmy na, na absolutnie najgorsze... To jest... Ej, to jest w ogóle najgorszy panel, wiedzówka, w ogóle atrakcja, na jakiej byłem na... W ogóle w historii swojego życia. W ogóle to nie musiały być konwenty mangi i anime. Nie wiem, ja się... Ja się w jakimś cyrku, który przyjeżdżał do mnie do miasta i w tym śmierdziało i miał nieśmiesznych klaun klaunów, bawimy mięsze. w 24 <głos> przyjeżdżał do swojego miasta. Tak. Rozstawiało i Wojtini recenzował na żywo. Dokładnie. W związku z czym, yy, no cóż, wyobraźcie sobie, że y, są, jest taka typowa melodia, dostajesz kartkę, lecą sobie y, opedy, ewentualnie czasem są traki. Zapisujesz je na kartce, później tą kartkę oddajesz, no i wszystko jest spoko. Był tylko jeden problem. Eee, prowadzący po pierwsze nie potrafiły ogarnąć sali, ale co już walić to. Eee, po drugie stwierdziły, że będą dawać podpowiedzi, bo przecież niektórzy ludzie są retardy i nie będą wiedzieć. Eee, nie by byłoby to całkiem Oczywiście, spoko, gdyby to e, były ogarnięte podpowiedzi. Tego, że... była... Ale poczekaj tak, zacznijmy od tego, że 80, no, nie, 70% tych anime są, były tak bardzo, popu no, tak, było bardzo, bardzo popularne. Tak, były bardzo, bardzo popularne. Z tym, że to są... Bo podpowiedzi trzeba dawać umieć. My byliśmy na y, paru... Znaczy ja na przykład z Tomaszem byliśmy na Dniach Fantastyki, gdzie były podpowiedzi. Była cała taka konkurencja wokół tego zbudowana. Y, byliśmy na tej skrinówce na Balticonie, gdzie facet dawał malutkie podpowiedzi do skrinów, ale takie naprawdę malutkie. I to faktycznie działało. No, jest jeden problem, kiedy dajesz do openingu Toradory podpowiedź, że jedna z bohaterek maksywkę Tiger, to to raczej nie działa. Um, <grym> to raczej Dobre. nie jest dobra jest podpowiedź. Dobra podpowiedź. Ezu, no, raczej jest... nawet jest podpowiedź, bo to sobie Wiecie, nie ma, tak e, w nieba e, Dobra, e, powiem wam tak, serio maksywkę Toradora. <grym> no, e, nie no e, to, tak, Czekaj, tak jest... kurwa na basket. <grym> Ej, to tak w sumie, no mówię, no to jest ten poziom podpowiedzi, jak, jak ja bym, nie wiem, Mam wrażenie, że mniejszą od podpowiedzią mogłoby być przy Space and Wolfie powiedzenie, to jest taka seria ekonomia w tytule jest A No um, i to, to, to było trochę zrefinowane, ale z drugiej strony bardzo mocno się pośmiałem, bo tutaj, wyjątkowo poza Magdą, która ma, nie wiem, nerwy ze słomy i nie potrafi się zachować na tych wiedzówkach, to zbulwersował się również Lesiu. Proszę zaznaczyć, się... że się nie zbulwersowałem, bo zbulwersowanie się jest złym w tej sytuacji. Po prostu ja powiedziałem go, Ja zazwyczaj, jak ktoś na przykład coś do mnie powie. Ja mu to ja nie odpowiadam, że nie wiem, wybiorę sobie jakieś ładne słowo, coś mu odpowiem. Ja mu powiem tylko to, co myślę. że jak ktoś do mnie mówi, ej, ej, to nie jest twoja wiedzówka, czemu ty a, to, chcesz, a to do tego jeszcze pomagać. dojdziemy. Najpierw... No nie, nie. No, ale nie, no. to jest ale ten to... koleś. Ale nie, no najpierw, najpierw, najpierw mi chodzi... Czekaj, czekaj. Najpierw mi chodzi... Czekaj, czekaj. Nie. Czekaj, czekaj, czekaj. czekaj, no, no, no, no. czekaj, już się bulwersuje. czekaj, już ja się bulwersuje. Raczej mi chodziło o to, że na samym początku wszyscy zaczęli doprowadzących, i dopiero później odezwał się ten koleś, który zaczął do Lesia ale dyskować. Ale to ja zawsze Mówiłam, bo, ja, bo ja nie mogę wytrzymać, jeśli ktoś nie umie ogarnąć no sali. No tak, no. no jest, ej, nawet jakby ktoś kijowsko poprowadził tą wiedzówkę, to ja, ja rozumiem, że ktoś pierwszy raz prowadzi wiedzówkę, ale jeśli ktoś nie umie ogarnąć sali, to, to mnie po prostu zwyczajnie irytuje. Ale ci tak, ludzie to powinni proste. wynieść doświadczenia, nie wiem, w szkole podstawowej nawet. No i Jak w razie, klasę, e, się oglądania to w ogóle te rzeczy. No, a ja czuję się bardzo, bardzo źle z tym, że nie potrafiłem wytrzymać, albowiem. Gdy ten jakże obeznany ze wszystkim pan, który tak bardzo bulwersował się też do lesia, stwierdził, że on w ogóle wstaje i wychodzi, bo bez podpowiedzi to nie ma sensu, bo to za, za trudne tytuły, tam lecą, nie wiem, jakieś tytany czy coś, to, no cóż, wychodząc, Lesie powiedział do niego bardzo miło, tak już na pogodzenie, że do, do zobaczenia kolego, ale koleś podniósł, podniósł noc tak mniej więcej na wysokość swoich włosów i stwierdził, że, że nie ten, że nie będziemy kolegami, w związku z czym... Że raczej jak... się już nie zobaczymy. Tak, że raczej się Prawdopodobnie już... Prawdopodobnie uznał, że, że tak, tak się lebał już tego ostatni konwent. Tak, e, w związku z czym, kiedy przechodził koło mnie, albowiem siedziałem przy drzwiach wybuch... i to powiedział, wybuchnąłem po prostu tak głośnym śmiechem, że jedyne, co się przez nie przebiło, to trzaśnięcie tych drzwi. Więc... <śmiech> No, e, niestety chyba nie pozostawiłem za sobą dobrego wrażenia, ale e, no cóż, e, definitywnie bardzo mnie to rozśmieszyło. E, no Nie pozwoliłeś mi dalej tak. się wypowiedzieć no, na temat tego pana. Proszę, mów. Tak, bo sobie mi przerwał, jak chciałem z porozmawiać, że w momencie, kiedy ten pan, e, kiedy my grzecznie e, z podniesionym głosem, jednak dalej grzecznie prowadzimy wyjaśnić prowadzącym, jako że mamy jakieś doświadczenie w prowadzeniu atrakcji, że na przykład mogłyby odpuścić sobie dawanie na wiedzówkach podpowiedzi z muzyki, na przykład dlatego, że idąc na wiedzówkę z muzyki, prawdopodobnie idziesz znając jakąś muzykę, ale to była, to była tylko taka propozycja oczywiście, to była bardzo yy, taka lekka i neutralna propozycja, że no idąc na jakąś wiedzówkę, to może idąc na tę wiedzówkę możesz się znać. No ewentualnie przyjdź na wiedzówkę z Saint ale wtedy nie robisz bulwersu, tylko dobrze się bawisz. Znaczy u nas problemem była Magda, która zawsze brzmi jakby była strasznie ofensywna. No i to była bardzo grzeczna wymiana zdań. Pan, który się do mnie doczepił, mi powiedział, że to nie jest moja wiedzówka i że powinienem się zamknąć, bo to panie prowadzą. Ja mu bardzo grzecznie odpowiedziałem, że się cieszę, że panie prowadzą, ale to jest wiedzówka z openingów i pani mogłyby przestać podpowiadać, bo to jest właśnie wiedzówka z tychże openingów, więc przemysł sobie posłać openingów i wziąć w udział, na co pan mi bardzo grzecznie skwitał, że on się tu bawić. To ja mu jeszcze grzecznie skwitowałem, że super zabawa, tylko że każda zabawa ma jakieś zasady, no i on właśnie je łamie. No i tak pan bardzo się zbulwersował, rzuciliśmy jeszcze w siebie po jednej kurwie No i kontynuowaliśmy dalej grę, ale prowadzące zrozumiały, gdzie popełniły błąd No i niestety wyszło na nasze, przestały dawać jakieś złe odpowiedzi. A pan, który nie znał utworów, wyszedł zbulwersowany, bo przed się dobrze bawić, nie mając pojęcia na temat wiedzówki i dziwiąc się, że inni mieli jakieś pojęcie. No, został... Oczywiście, jeżeli ktoś nam jeszcze powie, że o, przyszli, przyszła wielka animlogia, znałem utwory i psują innym zabawę. No to odpowiem wam to samo z temu panu. Jeżeli przejść na wiedzówkę, to trudno, że ktoś na przykład przy zmienieniu zasad prowadzenia tej wiedzówki się może, nie wiem, zbulwersować, może mu się nie podobać, no... Naprawdę mi wybaczcie, ale idąc na coś, co rzekomo jest przygotowane i jakby na to nie patrzeć, wiem, wiem, że to teraz źle zabrzmi, ale oni dostają za to pieniądze, ba bardzo w takie nawiasy robię teraz palcami, a mimo wszystko dostają za to pieniądze i robią coś takiego, to coś jest ewidentnie nie na rzeczy i płacąc ja za bilet i idąc na tą atrakcję czy jesteś na przykład oszukany, jak... Widzę w opisie atrakcji, hm rozpoznawanie po utworach. Ja na przykład nie idę na anim tabu i rozpoznawanie po, ej, w jakiej bajce jest Taiga. Nie, nie, ja sobie przyjąłem posłuchać muzyki i podpowiadać z niej. tak samo I przyjąłem się tak samo dobrze bawić jak on, tylko że ja potrafię się bawić według zasad, a ten kolega nie potrafi. Znaczy, a... czekaj, no, bo... Bo, bo w sumie to te powodzące nawet nie musiały nas posłuchać i to by od nich zależało. Po pierwsze, czy zmieniam te zasady czy nie. po drugie, to w sumie my potrafimy się bawić nawet, jak nie znamy tej odpowiedzi, to pokazuje to, jak dobrze bawiliśmy się na tej science gdzie w sumie losowe rzeczy mówiliśmy w nadziei, że się uda, nie mając <grym> pojęcia z... o tym, co robimy, a... Pan widocznie nie potrafił się bawić. My, my potrafimy bawić się na każdej wiedzówce, tak długo jak z ich nie Dobra, odpadniemy. Może. Czym najlepszym przykładem było na zeszłym Ryukoni, jak poszliśmy na trójbój nowej i przegraliśmy po pierwszych dwóch Panie, pytań. był bardzo zły wtedy Tak, na a ja tylko Ten, y Ale zwierzęcy... dziwię się, że odpadliśmy. Po pierwsze, a propos, a propos mówienia, pierwszego co przyjdzie do głowy. No cóż, dlaczego Duno wygrał wiedzówkę? Jeśli masz postać i Duno tak patrzy na postać i tak mówi. Nie wiem, powiem, że to jakiś władca kryształu, a, a Wulf a mu na to, no, to jest kryształowy rycerz, uznam ci to. To, to, coś jest na rzeczy, a po drugie, wszystko na wiedzówkach zależy od przygotowania. One, one te podpowiedzi dawały nagle tak, o, z dupy, one wpadły na to, na tej wiedzówce, bo gdyby. Wpadły na to wcześniej i tego po prostu nie zamieściły w atrakcji, Wpadły na to wcześniej, to zrobiłyby sobie taką listę a tabu i mówiły na przykład trzy słowa dotyczące wiedzówki, a nie były na tyle ogarnięte, w związku z czym dawa zaczęły dawać podpowiedzi, zaczęły dawać podpowiedzi, które, jakby to powiedzieć, gdyby było, gdy była gra w tabu, to te podpowiedzi byłyby najprawdopodobniej zbanowanymi słowami, Ewentualnie, jeśli nie byłyby, to mógłbyś tym jednym słowem właśnie wygrać, wygrać opowiadanie to o To było to jedno słowo, które nie zmieściło się, bo uznałeś, że banujesz pięć, a tak. w sumie w serii jest sześć słów, czy nawet tak. więcej, które instantowo cię naprowadzają. Jak tak, na przykład, ale... nie wiem, w Pokémonach nie zbanowałbyś słowa Pokedex, i... bo zapomniałbyś <laughs> tak. i one by podpowiadały ci, no tam są, tam są takie Pokédexy No, to jest raz, a po drugie... Ehm, bo tamten pan wyszedł zniesmaczony ze swoją ekipą ale zauważyłem, że ludzie się bawili normalnie, bo po nas bo to, to nie było takiego rozstrzału punktowego że bo, bo my przyszliśmy wiesz, wszystko wiedzące i nie chcieliśmy dać innym punktów. To raczej wyszło na to, że po pierwsze wszyscy mieliby pewnie maksa po tych odpowiedziach, a po drugie rozstrzał punktowy był taki, że my mieliśmy po 50 parę na tych 70, coś tam pod nas miał tam 48 i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie, było, nie była aż taka duża różnica. No, no było no, takie 2-3 co... No a co przy powiedział Leśica? Te... To jest właśnie tego, to jest właśnie ta rzecz, że jeśli idziesz na jakąś wiedzówkę, to to jest konkurs z wiedzy. Jeśli to jest konkurs z wiedzy z muzyki, to to jest konkurs z wiedzy z muzyki. Ale to ogólnie dziw. jest przede wszystkim problem, jaki, nie wiem, ma obecnie chyba społeczeństwo, ale ten gość wygląda na trochę starszego, a mi się wydaje, że ten problem to mają raczej osoby młodsze, ten gość ma, miał bardzo roszczeniowe podejście do życia chyba, bo stwierdził, że jak idzie na wiedzówkę, to mają być serie pod niego robione i w no. sumie, że on tutaj przyszedł, no to ktoś ma mu pod nosem powiedzieć, ej ej, nie udało ci się, ale my ci jeszcze pomożemy. Ale, ale hipokryzja, Jezus Maria, a przed Aj. chwilą narzekaliśmy, że na... Jeden z dziesięciu był z serii, których nikt nie kojarzy. LOL, hipokryzja. Ale gdzie my narzekaliśmy? Nie wiem, wydaje mi się, że narzekaliśmy. W każdym razie... No właśnie nie. No dobrze, to dobrze, to nie no. prostu... A tak, no... W każdym razie nie... mi nie pasowały serii więc Ale 10. ogólnie była spoko i to była serii... Ale nie no, Przecież cały czas tłumaczymy, że my nawet serii nie znamy i bardzo tak. się dobrze przy e... bawimy. Hey, ale tak naprawdę ona robiła te, te serii, które lubią. No dobra, to nie był najlepszy sort serii, ponieważ... Znaczy... To nie, zrobiłam... nie był najlepszy sort serii na konkursy bo nie było... Z, z tych mainstreamowych tak dużo więcej. Znaczy, z, to jest dobry nie, sort serii, kiedy lubisz jakieś takie niszowe serie, których prawie nikt nie ogląda, kiedy robisz wiedzówkę, na której masz pytania z 200 serii i, dodajesz, no, czy... i masz tych pytań, nie wiem, no załóżmy masz 200 pytań i dodajesz 15 pytań z tych najbardziej niszowych serii, I to jest taki ujemny jackpot, że jak na niego trafisz, to. No sorry. Znaczy to no, ewentualnie jakby było zamieszczone w opisie atrakcji, że głównie takie i takie, no to wiesz, wiesz, czego się spodziewać, nie? To był problem taki, że w sumie to miał, to wyglądało jakby to było takie ogólne, więc można, można się było spodziewać tego mainstreamu dość sporo i było zrzucane tam po paru gatunkach innych, nie? Tak. Um, dalej jeszcze. Ale no... No tam, bo, bo hejtowaliśmy, hejtowaliśmy, to jeszcze wymienię jeden plus, zanim przejdę do dalszych hejtów. Ym, otóż... Yy, znaczy, dobra, może w ten sposób. Może oni brali tych ludzi, bo mało osób zgłosiło atrakcję, Bo ja mam wrażenie, że oni mieli z tym straszny problem i nie chcieli robić dziur w programie, więc często były godzinne przerwy między yy, panelami, tudzież między wiedzówkami. Ale nie mam nic do tego. Albowiem yy, czuli się tam bardzo bezpiecznie i sal nikt nie pilnował, nikt ich nie zamykał i, i takie tam. W związku z czym, jeśli była akurat godzina między jedną wiedzówką a drugą, to można było sobie wejść do sali, podpalić komputer, włączyć do niego, tam, znaczy, tam, dać pendrive'a i puszczać sobie opedy. przez całe prowadzić no, Zacząć tak... prowadzać własne, nieoficjalne wiedzówki, nieprzerwalne w związku z tym ten, takie nie, takich niezależnych wiedzówek odbyło się kilka, trwały po jakieś nie wiem, 40 minut za każdym razem, więc y, generalnie jakby złączyć to wszystko, to chyba prowadziliśmy najdłuższą atrakcję nad Tsuru, ponieważ było tego za 4 godziny. E, no e, i tyle, a dobra. I teraz rzecz, do której czepiam się najbardziej. E, może tam... Pamiętacie, że my zawsze z konwentów coś tam wynosimy, no bo z reguły coś wygrywamy i są te punkty. Wynosimy, hehe. He. I, tak, i teraz może... No kradniemy go, kradz, wydało się. bo Komputerysty stykli zamkniętych sal. Tak, bo punktacja na Newconie była na tyle dziwna, że ją zapamiętałem bo tam się dostawało te punkty tam 5, 10, 15, a później było, że 5 to 1, nie a 10 no to 2. Za pierwsze miejsce miałeś 50, za drugie miałeś nie, ja mówię o Newkonie. Ja mówię Aha, o Newkonie, ja na którym na byliśmy. W tym roku. okej, okej. No. Okay, okay. no. I, I w związku z czym był dziwny przecież, więc to zapamiętałem, ale pamiętam też, że katana kosztowała tam 50, tudzież 10, zależy, którym się liczyło. Czyli trzeba było wygrać 3 wiedzówki, i na jednej zajął trzecie miejsce. I miało się główną nagrodę. No, wygranie trzech wiedzówek na konwencie, no to to jest pewien problem z reguły, ponieważ te wiedzówki są w różnych tematach, no, yy, w różnych kategoriach i tak dalej, i tak dalej. No więc yy, no, to jest, jeśli yy, są to jeszcze teamowe rzeczy, a wiadomo, że teamy się zwykle nie są takie jak my, i się dzielą tymi punktami, no więc to jest dosyć ciężkie zebrać te wszystkie punkty. Okej, okay. no i. Szumiem, trzy razy wygrać, i jeden raz trzecie miejsce. I w tym momencie masz genialny sobotni, bo w niedzielę zmieni, ale sobotni przelicznik punktów. Po pierwsze, punkty były przeliczane jako, yy, jako złotówki. Yy, czekaj, 5 punktów 2 złote, 10 punktów 5 złotych, 15 punktów 10 zł. To był pierwszy przelicznik. No, zwycięstwo w Wiedzówce dawało nam w bardzo szybkim tak. przeliczeniu nagrodę za 20 zł. Nie, zwycięstwo według... wiedz... Nie, no bo nie... no. bo Zwycięstwo dawało Ci 50 punktów, więc mówiąc, że 5 to 2 zł. No ale później alt się zmieniało, oczywiście, bo tym więcej, nie, tym nie, mniej nie, nie. punktów dostawałeś. E, tak, 5 to e, 2 zł, tam właśnie. E, czekaj, nie, 10 to 2 zł, przepraszam, 10 to 2 zł. No. no właśnie. E, 20... 25 to chyba było właśnie tam 5 zł, nie 30 to było 5 zł, i 50 to było 10. Coś w tym stylu, jakoś tak. W każdym razie pamiętam, że na pewno 50 to była dycha. W związku z czym, w łatwym przeliczeniu, jeśli wygrało się dwa konkursy, to było na mangę. Spoko, żeby trzeba było wygrać dwa konkursy, żeby mieć na mangę. Na, na, na przeciętym konwencie, żeby wygrać, żeby mieć mangę to tak właściwie z reguły wystarczyło zająć drugie miejsce i można było jakąś tą tam tańszą kupić i za pierwsze tą droższą albo tą tańszą jeszcze się miało trochę. Tutaj to było 10 zł, w związku z czym, uwaga, uwaga, yy, ten piękny przelicznik stosując, wygrywając właśnie w ten sposób trzy rzeczy i w jednej zajmując trzecie miejsce, miało się dokładnie 32 zł, czyli prawie było ci stać na yy, tego. Prawie ci było stać na dwie mangi. Ty na Swoje... koniec dostawałeś główną nagrodę? Na, na koniec to była główna nagroda. Na połowie konwentów, jeśli wygrałeś w trzech y, wiedzówkach, dostałeś pierwsze miejsca, y, w trzech albo czterech, to już można było zgarnąć drugą y, główną nagrodę. Chyba, że tu no, było no i coś do niej to niej zaznaczyć, że tutaj nie wygrywając byłeś y, w bardzo ciemnym dole, ponieważ pierwsze miejsce dostawało tych punktów 50, drugie 20 i trzecie 10 czy tam 30, no w każdym razie... Nie, tak 20. było, 20 za drugie i 10 za trzecie, byłeś tak, w bardzo ciemnym dole, nie wygrywając. Przykład, I na przykład, jeśli yy, zdająłeś sobie trzecie miejsce, to z reguły trzecie miejsce na przeciętnym konwencie to jest przynajmniej przypinka, bo tak się wyliczyło, że te 5 punktów, bo na przykład były takie przecięcia, żeby się dostawało yy, często na konwencjach na przykład 20, 15, 10 i 5 punktów to była przypinka, albo 15, 10, 5 no i 5 to była przypinka. Więc powiedzmy, że to jest taki przelicznik, że miało się tą przypinkę przynajmniej. Ewentualnie można było zająć trzecie miejsce w drugim tego i mieć mamę, bo wtedy 10 kosztowała manga. Ale, ale... Tutaj, żeby jeśli zająłeś dwa razy trzecie miejsce, to miałeś 4 złote. Czyli jeśli dopłaciłeś zeta, to miałeś przypinkę. Co jest najpiękniejsze, kiedy wydaliśmy większość punktów? Jak zapewne spora część ludzi wydała większość punktów, chociaż w sklepiku tak naprawdę nic nie było, były jakieś słabe mangi, były jakieś kubki, jakieś smycze i, i w sumie no i koszulki, i to tyle. To wydawa... wydaliśmy wszystkie punkty. Po czym się okazało, że w niedzielę nagle przeciwnik został ten podniesiony, i nagle 50 punktów to było o zgrozę o 15 zł. I 20 tam nie pamiętam, to chyba dalej była dycha, ale już 10 to było 5. Co nie zmienia faktu, że sklepik był na tyle biedny, że wychodząc z imprezy, gdzie ona jeszcze tam miała trwać godzinę dwie, z Tomaszem widzieliśmy jak niedaleko stoiska leży sobie pogniecione 10 punktów i w sumie nawet nikomu nie chce się po nie schylić. Gdzie e, ja pamiętam, że na wszystkich konwentach, na które byliśmy, jeśli powiedziałeś, że masz nawet jakieś tam, nie wiem, mierne 5 punktów do oddania, to zawsze komuś brakowało do czegoś tych pięciu punktów i zawsze ktoś coś chciał z tego typiku, zawsze ktoś to, to podnosił. Tutaj tak szczerze mówiąc, jakby nie wiem, jakbym wyrzucił 50 punktów, to nie wiem, czy ktoś by się po to schwylił. Więc. No to są. Więc curo oceniamy, że. Y, yes. Już tak podsumujmy. Suru to bardzo fajny konwent, który może spokojnie walczyć z Animatsuri o tytuł najgorszego w tym roku. Niestety Animatsuri outplayowało go tak jakby i sklepikiem, i tym, że można było tam sobie rozstawić namiot. Że ogólnie nie mogę nie powiedzieć nic złego o Animatsuri, bo patrząc przez pryzmat całego roku, jakbyśmy na tych wszystkich konwentach do Animatsuri tym jednym patentem zjadło całą konkurencję. Tak, a przy czym musisz pamiętać, że na no organizacja była jaka była, ale wiesz, był ten normalny sklepik z tego co pamiętam, tak? Taki. Tak, wiesz... był bardzo fajny. Było ja pojęcie tajgrendowany. Tak. Właśnie. No A, tak. tutaj właśnie to jest ten największy problem, bo my już jesteśmy przyzwyczajeni, że zawsze jest coś nie tak z organizacją, że po prostu zawsze coś jest nie tak, zawsze czegoś brakuje. Tutaj organizatorzy, nie wiem, są nie miłych. Oczywiście tutaj nic takiego na robi. moment obecny nie mówimy o zbliżającym się x koniu. Tak. Ale no. <laughs> Ogólnie nie jesteśmy... no, organizują go ci sami co na nie było żadnych problemów. ogólnie mówię, no, jeśli chodzi o organizację, to już jesteśmy przyzwyczajeni, że raczej coś nie działa, raczej coś się rozwali, raczej czegoś nie będzie i, i takie tam i takie tam. Tyle, że z reguły wtedy dostawaliśmy całą masę fajnych ludzi, dostawaliśmy fajne atrakcje, na których ludzie potrafili się ogarnąć, jak czegoś nie dostali, to robili coś innego. No, choćby, nie wiem, jak na Nikonie nie było prądu, to jakoś, nie wiem, Tamar potrafił przekonać całą salę, żeby było cicho i ci ludzie byli cicho i puszczał sobie te opedy edy za topa, więc wszystko dało radę ogarnąć, na zasadzie nie działał system, ale ludzie potrafili go ominąć i ludzie byli spoko, atrakcje byli spoko i Tsuru pokazuje, że ja bym chciał, żeby nad Natsuru właśnie było na odwrót, żeby nad Tsuru to organizacja była zjebana, ale właśnie nie była, organizacja była dobra, Ochroniarze byli mili, ludzie do niczego się nie przyczepiali i tak dalej. Tylko część ludzi, która tam była... Ale już dobra, zawsze jest, zawsze jest jakiś patent nubów tam, no, tam konwój gdzieś się przewija. Ale po prostu ci ludzie, którzy prowadzili te atrakcje, to ja nie wiem, skąd mi się wzięli. Czy to było jakieś takie... Ja mogę tylko dopuścić do wiadomości dwie rzeczy. Albo oni naprawdę nie mieli, kogo do, nie mieli nikogo do prowadzenia atrakcji, mało osób się zgłosiło, bo coś. Albo co byłoby gorsze, bo wtedy musiałbym narzekać na organizację, po prostu to byli ludzie w jakiś sposób tam zziomeczkowani z tą organizacją. Albo w, w związku z czym. organizację organizacja tak... ich wybrała? i odrzuciła no. tych, którzy potrafili, ale to też... No, od... w... albo, nikt, albo nikt się więcej nie zgłosił. No, właśnie raczej, raczej ufam, że nikt się więcej nie zgłosił. W każdym razie e, definitywnie na plus tego konwentu, e, jeśli chodzi o rzeczy takie typowo oryginalne, mogę dać ten radiowęzeł, bo to było świetne... A, że to, to było świetne to, rozwiązanie. Że no? to było, że ktoś pomyślał, żeby tego użyć i w ten sposób było wszystko ogarnięte. Na pewno mogę powiedzieć, że na salach wszystko było, wszystko wszędzie było, nie było tłoku, dało radę przejść i tak dalej, organizacyjnie spoko i to, że ochrona się do niczego nie przyczepiała, wszyscy byli mili i, i takie tam. A jeśli chodzi o minusy, których jest dosyć sporo no to właśnie po prostu fatalne prowadzenie atrakcji w większości, wiadomo byliśmy na tych fajnych atrakcjach co zawsze, takich typowo wiedzówkowych, ale raczej w większości były słabe e, dosyć znaczy, na tych wiedzówkach, na których było więcej ludzi, to, to, to ten socjal był często dosyć słaby. Co nigdyś nie spodziewałem się, że to powiem, ale był. I no cóż, ten sklepik, sklepik i punkty to, to była tragedia naprawdę. Nie cóż, w sumie no, tyle od suru chyba. Tyle od suru. No. <laughs> Czy znowu jak chcesz podsumować? Jeszcze raz? No. Nie, dobra, no, oczywiście. Tyle od Suru. Został nam ostatni punkt tego podcastu. O, przykro No i spieszysz się bardzo, dobrać. Magda. Jej! Dla się nie denerwuj mnie. No, ja, ja mówiłem, że to jest najkrótszy podcast. Taki był w planach. Miał trwać godzinę. Mieliśmy na szybko polecieć. Nie? Zubek się rozgadał je, od sury, je, ale no to, Tylko co godzinę? My to... Proszę cię. No, szanujmy to się trochę. Tak... Tak... Hej, no właśnie, szanujmy się. Przepraszam bardzo. Wiesz, nowy, nowy rok mieliśmy zacząć mieliśmy taką nową technikę wprowadzić, że będą krótsze podcasty, będą słuchać całych, a nie będą wyłączać po pół godzinie. No na jest, byśmy robili pięciominutówki. <grym> o. Bo pięciominutówki się lepiej klikają. No tak, ale zobacz, codziennie moglibyśmy takie wydawać. To jest, to jest Perpetuum Mobile na kanał Gokarta. <grym> oh, sorry. To Nieka, będzie, my o zrobi taki my talk show? myślałeś o pięciominutowych e, podcastach codziennie? Właśnie, Gogart zrobi taki talk show, będzie takie pięciominutki, będzie zapraszał po gości, bo mówił przez pięć minut z nimi i wrzucał na kanał. Nie, nie, on przez 5 minut będzie do nich mówił, oni się przywitają i pożegnają. Hey, ewentualnie, e, wiecie jaka jest najprostsza metoda, po prostu zapuśćmy nagrywanie na TS-a, a, a później słuchasz, jest coś ciekawego, no to można wyciąć te 5 sekund, wrzucamy na kanał. Brzmi jak plan. Nie? Dobrze, topki. Topki, tak, topki. A w tym, ty w tym tygodniu, w tym miesiącu, no w tym miesiącu jest topka pod tytułem seria z tagiem Adventure. I tutaj szybka interpretacja tego Adventure. Otóż my to uznaliśmy, że y, przygody przygodami, ale to musi być seria drogi. Dokładnie, bo Adventure, więc zawsze wybieramy jakby serię, która pasuje, do nie, nie najlepszą serię z gatunku, tylko która najlepiej oddaje gatunek, więc wyszliśmy z założenia, że według nas głównym co tyczy się serii Adventure to jest ta droga, jaką przechodzą postacie. To jest, to jest wszystko co się dzieje w trakcie ich podróży z punktu A do punktu B. Ale droga w sensie fizycznej drogi. A nie, tak, metafory, nie liczy nie, się pływanie. Nie, ma to nie liczy się ani pływanie, ani droga metaforyczna. Cytując Wikipedię, to Kino drogi jest to rodzaj filmu, w którym akcja toczy się podczas podróży, ucieczki lub wyścigu. Dziękuję. O nie, nie mamy żadnego wyścigu. Ale Vinichel Dieter no ja to... dzieje się więcej wyścigu. Ja tak, ale to mogliśmy wziąć obany. Mówiłem. Fuck. Dobrze. Więc zacznijmy, jak zwykle, od serii, które niestety nie załapały się do pierwszej dziesiątki najlepszych serii Adventure. Zupku. Oczywiście, serie, które nie, za, które nie załapały się do tej pie pięknej pierwszej dziesiątki. Między Dokładnie. innymi, co mogło się nie załapać do serii Adventure? Oczywiście Digimon Adventure na przykład. Tak, jesteśmy smutni, ponieważ zazwyczaj handicapa dostają serie, które mają w tytule Podróż, jeżeli mówimy na temat Podróży. Ale jak niestety, tym, akurat? W, niestety, w, dobrze, przygoda. W tym wypadku niestety Digimonom się nie udało, gdyż stwierdziliśmy, że tam w sumie była podróż, tylko ona słabo podchodziła pod podróż z punktu A do punktu B i bardziej to była ta Tomka, podróż metaforyczna. <śmiech> Ponieważ jest to seria, no jakby na to nie patrzeć, zamiast będąca jakąkolwiek podróżą, to e, zbieraniną wpadania na e, random enemy appeared i musimy go pokonać, O w tym odcinku zewaluuje do super ewolucji ten. Tutaj zewoluuje w następnym odcinku ten Digimon i będzie zawsze ratował sytuację ten jeden. Więc no niestety Digimony bardzo byśmy chcieli, a się nie załapały. No cóż, kolejna seria jest Akatsuki no Yona. No, Akatsuki no nie załapał tylko dlatego, że nie skończyliśmy stąki, Tomkiem, no. no to bardzo dobra historia drogi. Tak, Dokładnie. To jest drogi, którą... Drogi e, do, i do, do ma księżniczka Drogi do, i do władzy, otóż to. to jest, Słowa księżniczka Jona musi ją przejść. Musi znaleźć cztery smoki i razem z tymi smokami odzyskać tron, który został brutalnie odebrany na wskutek morderstwa. Jejca. O nie. No, dalej jest Jornu Jatarman. Zubku, powiedz nam dlaczego na przykład, dlaczego. Jorunu Jaterman w ogóle jest serią Adventure, ale dlaczego nie znalazł się w pierwszej A to dziesiątce? A jest serią Adventure, ponieważ jak już wspominałem, kiedy się Jorunu Jaterman to jest y, historia o tym, jak y, córka, czy tam jakaś tam wnuczka, prawnuczka, nieważne, y, tych złych z Jatermana y, chce znaleźć y, tego, chce, chce znaleźć właśnie tych bohaterów, tych Jatermanów i y, tam ich pokonać. W związku z czym, oni podróżują cały czas, żeby dostać się do tego państwa. I pod, podróżują właśnie razem ekipą, przemierzają tam, trafiają na różne wioski i też jest random enemy appears z reguły, ale y, cały czas jest klucz takie, że oni podróżują i szukają sposobu na to, żeby dostać się do tamtego państwa. No, dlaczego się nie dostało tutaj akurat? No bo... W sumie jest to bardzo y, krótka seria gdzie tak ten cel gdzieś ginie po drodze i już nie wiesz, czy oni chcą być superbohaterami, czy chcą tam nie, dalej pójść do tego miasta, czy to chodzi o jakąś zemstę, czy oni po prostu sobie podróżują dla fanu. No, co, Tak nie za bardzo. Ale okej, okay, dalej jest Yamito Boshitohon na Tabibito. Moment, załóżmy, że słyszysz ten tytuł pierwszy raz w życiu i to jest prawda, słyszysz go pierwszy raz w życiu. Dobrze. Moment. Dlaczego się nie dostał, jeżeli brzmi e, Matobito w nazwie? Mato Bito. E, bo to nie jest do końca seria Drogi, znaczy ona jest po podróży, ale ona jest po podróży między wymiarami. Znaczy bardziej nie ta taka fizyczna podróż, znaczy tylko ta przynajmniej metaforyczna. Podróż. E, to jest seria w sumie Jai która opowiada o tym, że w naszym świecie była dziewczyna i ona była zakochana w drugiej dziewczynie. No i one były razem, w miarę, ale e, tamta nagle zniknęła. I pozostawiła po sobie jakiś tam kawałek mocy, dzięki któremu ta druga mogła e, tak jakby przejść do takiej nią do takiej wielkiej biblioteki. I chodzi o to, że ta biblioteka to jest takie sumowanie światów i po prostu e, każda książka to jest inny świat. I w tej serii e, co odcinek są referencje. W związku z czym, nie wiem, masz jakąś akcję, która dzieje się w pociągu w latach 30. masz akcję, która dzieje się na jakimś statku kosmicznym, nie wiem, masz tam jakieś... A czy, a czy jest akcja dziejąca się w Egipcie? Nie pamiętam, chyba nie. E, w każdym razie e, ona tam się, ten, ona tam cały czas jej szuka, no i po prostu podróżuje od świata do świata i ma tam jakieś przygody, no ale nie weszło, bo to nie jest stricte seria drogi. A, okej. Okay. Znam, że ci uwierzę, mimo że daję, nie wiem dlaczego, ale wierzę ci. No też nie, nie jest jakaś, jakaś wybitna tej drogi, nie opisuje, to są raczej takie No bez między światami, no, no rozumiem, no. że to może nie być wybitna seria drogi. Tak, yy, i te, te, ten sam, znaczy, yy, żałuję trochę, no, ale trudno, jest dużo lepszych serii. Tsubasa, tutaj akurat dałem takie revelations, bo jest fajniejsze, ale głównie Tsubasa Konikus, to jest seria, która wpasowuje się w drogę, bo mamy konkretny cel, czyli głównego bohatera, który chce zebrać. Wspomnienia, y, taj, wspomnienia księżniczki, z którą podróżuje. I on tam natyka, na inno, natyka się na inne osoby i oni też podróżują właśnie między wymiarami cały czas, co parę odcinków zmieniają świat, te światy są zupełnie różne. I też każdy z bohaterów ma jakiś swój cel, ale głównie szukają piór, które są wspomnieniami księżniczki. I, y, no ale to to nie jest, jest seria drogi, czy seria szukania chuja w śmietniku? Y, nie, no to jest... To jest bardziej seria drogi, bo każdy z tych bohaterów tam poznajemy ich trochę historię i oni cały czas przez tą podróż tak jakby się um, rozwijają i cały czas tam odkrywają nowe rzeczy i dążą do spełnienia każdy swojego celu, ale jednocześnie poznajemy trochę ich backstory. To nie jest seria drogi, ale no, mówię, nie jest tak dobra jak te, które. Tak, tak kokoszki, I... ale jak jest już na Shenge no jak jesteśmy przy kokoszkach, to w Shingeki na no Bahamut była taka magiczna kokoszka, która latała i na niej latali, tak więc. Zaraz poza czymś Shingeki na no Bahamut jest serią drogi. No dlatego, że opowiada o młodym bohaterze Wafu, który prowadzi demoniczną dziewoję do jej matki, która jest na drugim końcu świata. I jest w sumie całkiem niezłą serią drogi, ponieważ bohaterowie docierają w końcu do celu, a po drodze zwiedziałem całkiem niezły kawał świata. Z miastami zombie, łodziami pirackimi i różnymi innymi dziwnymi miejscami na czele. Jak ta dziewczynka znalazła się tak daleko od domu? No... Czy musiała do niego wracać? W sumie to... Przez plan złego demona, złoczyńcy. Co, nie. Do... Nawet nie pamiętam dokładnie dlaczego. to by się spodziewał, że taki może być przeciwny? W, Dobre, każde... w każdym razie... No, całkiem nieźle opowiadam o tej podróży, dlatego jest... bohaterowie przeżywają wiele przygód. No, niestety nie dostało się, ponieważ jest dużo lepszych pozycji w tym gatunku. No, to smutne. Więc ale Te... tamku jeszcze dalej jesteśmy przy twoich? Dlaczego znaczy na przykład uważasz, że mogło się Rollingers nie dostać, pomimo ser bycia serią, którą tak bardzo lubisz i szanujesz? To jest serią no, drogi i w dodatku ma drogę. Więc no jest ma drogę, nawet taką nowoczesną drogę. Autostradę wręcz. No może dlatego, że te dziewczynki nie miały jakiejś specjalnej wyznaczonej trasy do rolowania. Po prostu jeździły od miejsca do miejsca i bez jakiejś większej jeśli nie miałem żadnego celu Takiego przygody. ostatecznego celu, tak. Miały to takie po, pomniejsze, ale w sumie nie miało znaczenia, czy pojadą najpierw tutaj, a później tutaj. Tak, i pamiętaj, że w tym gatunku nie wyznajemy zasady, że nieważny jest cel podróży, tylko ważna jest sama podróż. Cel podróży też jest ważny. Dokładnie, my nie, no. nie, przy, nie przyjmujemy takiego bullshitu, że ktoś nam powie, że ważna jest sama podróż. Oczywiście to też jest istotne, ale nie najważniejsze. Ale podróżuje się dokądś, więc... Więc Ta po, to to podróż definiuje trochę Więc cel. zazwyczaj te podróże, o których będziemy mówić, później się kończą. no Są przypadki, że się nie kończą, no, ale. No, albo no, dopiero no, się no, zaczynają, się. na przykład. A są, przypadki, za w drogi. a są przypadki, że kończą się później. Albo kończą się, ale niestety nie znam dane albo o tym nie wiedzieć. W anime. Albo kończą się, nie wanime. <śmiech> <śmiech> Dziękuję. <śmiech> Włączymy się z Tobą w bólu. Dobrze. Zasiół, Magi, Sinbatno, połken. Też się dziwimy, że The Adventure of Sindbad się nie załapało, no ale niestety cała przygoda Sindbada to jest raptem pojawienie się w trzech lochach i to w sumie jest cała jego wielka przygoda, znaczy powiem tak, jeszcze jakby to zachowało ten feeling tych dwóch pierwszych obg, gdzie widzimy tego Sindbada, który od jakiegoś tam typowego dzieciaka ze śmiesznej wioski. No oczywiście urodził się i kiedy się urodził zaczęły spadać gwiazdy, wszyscy zaczęli krzyczeć, a magi w ogóle stwierdzili, że to jest największy człowiek na świecie. To pomijając ten fakt, był jakimś randomem z plebejskiej wioski, który stwierdził, że zdobędzie labirynt, w trakcie zdobycia którego zginęło kilkaset osób. A, I więc w sumie taka niezła przygoda sobie umarzył. Nawet spe, spełnił to, ale poziom słagerstwa, z jakim ruszył na tą przygodę, czyli e, wstał na rufie statku w trakcie sztormu, w trakcie sztormu... No wokół, ej, ej. Nie, le się, dobrym Lesiu, nie triggeruj, nie triggeruj szybko. Właśnie, więc to wygląda, to była super przygoda, ale potem mogłem się pojawiać w losowych miejscach, w losowym czasie, już będąc tam fajniejszy, więc nie widzieliśmy tej całej przygody. Więc to też było takie bardzo pocięte i bardziej było coś epizodyczne niż jakaś ciągłość odkrywania nowych lokacji. To Dlatego się tutaj nie znalazło, ale za to, Zupku, co na przykład mi opowiesz na temat trumianej księżniczki Czajki, Trabant. Dlaczego jej przygody tutaj też się nie zauwały do pierwszej dziesiątki? Znaczy? Pierwsze, to jest historia drogi, bo mają jeden cel. Tym celem jest znalezienie szczątków jej ojca. Ale problem jest taki, że pomimo tego, że podróżują tutaj tej drogi nie ma za dużo pokazanej, a poza tym oni skaczą po losowych lokacjach ewentualnie jak się kończy ten mini-ark, to nagle przeskakują gdzieś nie wiadomo gdzie. Dalej no, podróżują i, magiczną karetą, no, no cię. Podróżują magiczną karetą, magicznym czołgiem. W każdym razie, no, niestety, nie, jest po pierwsze bardzo dużo lepszych pozycji, a po drugie, no, no, to nie, za, nie do końca łapie się. Na, znaczy, łapie się na, na historię drogi, ale z drugiej strony nie jest jakąś dobrą historią drogi. No i to w sumie tyle, jeśli chodzi o czajkę. E a, i dalej jest elf w okaru Monotachi, który jest fajną parodią, fajną komedią, jest nawet fajną historią drogi, bo to są ludzie przeniesieni do świata fantazy, którzy e, zbierają sobie e, tatuaże, które są częściami spela, który, który może ich odesłać do domu. Ale że te tatuaże są zwykle na elfkach, no to oni jeżdżą i rozbierają te elfki. I to jest fabuła serii, ale to jest historia drogi. Oni mają po drodze przygody, sobie jadą od miasta do miasta, cieszą się i takie tam. Ma całkiem fajne postacie, no ale z drugiej strony to jest taka typowa klisza, parodia, więc nie ma się co więcej po tym spodziewać. A Tomku, co powiesz o densetsu, no już jeden densetsu? Powiem, że Jezus Moria nie pamiętam nic z tej serii. Okay, znaczy ale, pamiętam tyle, że, urywa, zasługuje, że u... zasługuje na wspomnienie Znaczy tak. pamiętam tyle, że urywa się historia na końcu, a w kontynuacji nigdy nie dostaje Znaczy urywa się historia w połowie, w kontynuacji nigdy nie dostajemy. No Więc... to też będzie już taka seria, w której opowiadamy. Zamknij miejsce. się. Dobra, nieważne. E, Keszern, czyli historia, e, która. No defin... Keszern jest, czyli historia najsputniejszej serii, bo jaka jedyna dostała punkt i nie załapała się do pierwszej dziesiątki. Dokładnie, była na W jednym, jedenastym miejscu, wybaczcie. E, w, tak, a jeśli chodzi o samego Keszerna, no to jest to definitywnie historia drogi, no bo e, Keszern podróżuje po e, świecie. Jest taki tylko problem, że on z reguły podróżuje. Podróżuje po tym świecie bez celu. I dopiero ten cel gdzieś tam jakoś w trakcie odnajduje, ale to też nie jest pewne, się zmienia, coś tam, coś tam, coś tam. Generalnie czasem też skaczę po różnych punktach, ale nie da się temu odmówić, że jest to historia drogi, gdzie. No, bohater... mimo wszystko jest to seria, w której dałeś 10. To jest ten moment, który może powiedzieć o i zachęcić ludzi do obejrzenia kashery a prawdopodobnie szybko znowu o nim nie wspomnimy. No to, co, kasher to jest genialna historia, tak? To jest y, historia postapokaliptyczna o człowieku, człowieku, robocie, człowieku, bycie, który y, przyczynił się własnymi rękami do, y, do zagłady całego świata i teraz podróżuje na... Ma różne, znaczy może nie tyle. Że... Byłem, zniszczył cały świat, ale w sumie stwierdził, że. No sorry, no, no znaczy, się. Znaczy, nie, no co ja naprawię. Podróżuje i obserwuje ten świat. I nie tyle, co on ma jakieś przemyślenia, i to jest dobre, bo to widz ma mieć jakieś przemyślenia, a nie on. Ale on chodzi i obserwuje ten świat i stara się też niektóre rzeczy zrozumieć, niektóre rzeczy naprawić. A poza tym, no można oglądać takie różne spojrzenia na upadek wszystkiego, na upadek różnych społeczeństw, na na to, jak właśnie zachowują się ci ludzie, jak się zachowują te roboty, o tym, że niektórzy, nie wiem, starają się to jakoś odbudować, inni idą w tą dzikość, no niby nic nowego w tym w klimacie post-apo, ale jest zrzutowanych bardzo dużo różnych spojrzeń na to, co się dzieje. I zawsze odkrywa się w tym pewną symbolikę, że jeśli coś zostaje, coś ma swój koniec, to zawsze coś ma swój początek. I tak naprawdę to jedynym... To za... pisał. jedynym... Oh, Dzięki. E, I tak naprawdę jedynym takim czynnikiem, który... po prostu, często czym jest Sapkowskiego i wydaje, że nikt nie zauważy. Jedynym czynnikiem, który wyłamuje się poza tą ogólną zasadę świata jest właśnie Keshern, który... E, właśnie przez tą swoją inność tak jakby stoi z boku i może to wszystko obserwować I dla, dlatego to jest bardzo dobra seria, ja wszystkim polecam Dobra, i wchodzimy do, dobra. do pierwszej tak, dziesiątej Teraz teraz zrobisz sztur, sztur, gokart, wstawaj Jestem go no, spokojnie, cały no, no, czas go -kart. sobie siedzę O, o. gokart tutaj już na stole zasnął obok, to, sztur, sztur, gokart, obudź się, twoja kolej no ale to moja kolejna trzecie, że przechodzimy w końcu do tej topki normalnej. Przechodzimy do top, Miejsce 10. top 10 najlepszych serii z gatunku Adventure. Serii drogi. No to... Tak, i Hunter x Hunter jest na miejscu 10. Jeśli chodzi o Huntera, to no tak, tutaj jest dużo drogi. Mamy chłopca. Mamy chłopca, który w sumie chce znaleźć swojego ojca i biega po całym świecie go szuka. Tak poniekąd. niekom. złożają tę wielu... historię dla całej rodziny. Dokładnie. Mają dobrą infrastrukturę w tym państwie. Czy <śmiech> najśmieszniejsze to jest to, że wiesz, bierzesz tylko historię, dobra, on chce znaleźć swojego ojca, haha, ha, ale to będzie nasz główny plot device. Przecież co, myślisz, że nie mamy jak wyjaśnić tego, że główny pater bierze udział w egzaminie na łowce, jest w mieście, w którym handlują nielegalnymi rzeczami, że wchodzi do gry zbierać karty, że potem walczy z wielkimi mrówkami, a potem są jakieś elekcje i ty myślisz, że my to nie wyjaśnimy tym, że on chce znaleźć ojca? Haha, myliście. Wszystko wyjaśnimy, dokładnie wyjaśnimy. To w sumie jest jeden z takich tytułów shonenowych, który można powiedzieć, że w miarę buduje tą swoją fabułę, a nie jest totalną głupotą. Jak w większości. A jakbyś wziął wydarzenia z Huntera i wziął tą mapę świata, to byłbyś w stanie pokazać ten punkt, w którym ktoś był i potem drogę byłbyś w stanie narysować, a nie jak masz dowolny shonen, patrz na przykład Naruto, o, dobra, mamy konochę, o, Naruto ruszył, o, dostał, pobili go tam, wraca to pójdę do innego miasta, potrenuję, wracam do konochy, idę z konochy z powrotem tam. Ho, ho, pokonałem ich, wracamy do konochy. Idziemy do innego miasta. O nie, mój przyjaciel zginął, teraz pogrzeb w konoszy. Dobra, wracamy z powrotem do, do tego miasta deszczu. Haha, ha, pokonałem cię. Dobra, konocha zniszczona i tak w kółko. I dlatego y, najlepsza mapa jest w Gliczu, bo ona się składa z czterech punktów. Tak, Jak to? No jak to, no masz, ma, masz ten, masz miasto, dalej masz ten, masz Seiretei, masz to co jest dookoła Seiretei i masz jakomondo i to jest wszystko. Później no, tak. do tego dochodzi w jeszcze pałac duży, no to masz piąty punkt, koniec. No i tam nie podróżują, ale nieważne. No w sumie. To był, to był Hunter, podróżują, podróżują dużo, szukają tatu Szukają taty, Widzisz dokładnie. Około który zostawił, nie płacił alimentów. No, nie płaci alimentów, trzeba znaleźć syna. Dobra, okej. Okay. Miejsce dziewiąte, czyli coś co przebiło Huntera. przebiło ja się, ja się Przebiło nie Huntera, no, to... Huntera. Mahoshojo Tajarusu. Tak, e, Mahoshojo Tajarusu. Prawdopodobnie jest już pierwszy raz, może dlatego, że jest to na przykład Mahoshojo. Albo jest to Mahoshojo, którego nikt nie oglądał. Powód jest rozaiczny. Seria jest słaba. no odpowiedzią jest z 2004 roku. Jest 40 minutowymi szartami. Zresztą jest naciągane, bo to są normalne odcinki po prostu podzielone jakby w momencie, w którym powinien być czas na reklamy, to odcinki się kończyły. Więc w sumie to jest po prostu 20-odcinkowa seria Nie było tak, że to były zamknięte historie w te 10 minut. Ale dlaczego Co jest małożo, że to Arusu, pomimo tego, że to jest abs absolutny troll, że to się tu znalazło? To poza tym jest to bardzo dobra seria drogi, ponieważ pokazuje nam... Nawet nie tylko tą drogę fizyczną, tylko emocjonalną, mentalną i tak dalej głównej bohaterki, która zaczyna jako tam jedynastolatka w normalnej szkole, w takim normalnym świecie, ale ma taką super magiczną książkę. Znaczy ona sobie wmawia, że ta książka jest magiczna. Przecież się oczywiście z niej śmieją. Haha, jesteś głupią dziewczynką myślisz, że masz magiczną książkę. Ona też w sumie zaczyna wątpić w to, że jej książka jest magiczna. Ale aż do czasu, aż zbuję w szkole, chcę jej odebrać tą książkę. Ona wtedy stwierdza, nie oddam wam tej książki. I uciekając przed nimi spada ze szkoły. No niestety... W budynku szkoły, tak? No, no, Wypada z tam. No w sumie to dach, był tam przez okno, nie ważne z czego wypadło, spada ze szkoły. No ale spadają oczywiście ta niemagiczna książka, okazała się, że być magiczna. No i spadanie przyniosło ją do bardzo fajnie wykrowanego magicznego świata, który jest takim... w sumie najbliżej to takie stworzenie, to by było... Przynajmniej tak mam taki obraz, że Zero cukajmy, bo to jest takie, wiecie... mocne fantazy, ale wymieszane z takimi metalowymi, latającymi gównami na niebie i tak dalej. Czy to podchodzi pod Zero cukajmy? Bo tam był taki sterowiec, czy to było? No to to, no właśnie coś w ten desen. No i żeby było jeszcze rzeczy wspólne, jest to oczywiście świat magii, ona szybko zostaje czarownicą, a właściwie zostaje wplątana do Akademii Czarownic, ponieważ wypuściła jakieś śmieszne duchy, które trzeba pod zebrać. No i normalnie to można by powiedzieć, że to jest ta, właściwie nie powinno się to znać, bo seria no, wypuściła duchy, trzeba je zebrać. To wow, tak samo jak w Inujaszy zbieranie korali. Ale tutaj zbieranie duchów się kończy gdzieś po pięciu odcinkach i trzeba się zabrać za ratowanie świata, żeby uratować świat. To trzeba wyruszyć wielką podróż i również wielką podróż trzeba wyruszyć, żeby móc wrócić do domu. Właśnie o tym jest to seria i jest to chyba... Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że jest to pierwsza seria Mahoshojo, w której występuje Cubey, Ponieważ jest, to, jest wygląda jak Cubey, jest śmieszny, Zaczytaj i potrafi mówić i jest w sumie takim śmiesznym, leśnym stworzonkiem, ale ma... Cube, jako śmieszny, leśny stworzony, bo. Tak, tak, ale ma takie długie uszy, ma nawet w jednym uchu kolczyk, wygląda trochę... Jest czarny i wygląda trochę jakby był menelem. No ale y, spotykając główną boaterkę, stwierdza, że... No w sumie... Cześć. Spełnię twoje, bo jej bo... przyjaciółki prawie umierają, więc ona stwierdza Ej, uratuj je. Dobrze, ale wezmę od ciebie rzecz, która dla cię najbardziej cenna. Okej. Okay. Zabrał jej książkę, dzięki której miała moce w tym świecie, więc traciła swoje magiczne moce. No. no i mniej więcej tak się buduje fabuła. Ona w tym musiała się po prostu nauczyć używać mocy, bo dzięki tej książce miała normalnie moce. Jakby z tej książki czerwap, to musiała się sama ich nauczyć. No i ruszała w wielką przygodę razem ze swoimi nowymi, magicznymi przyjaciółkami. Poza tym, że seria jest słaba, to jest dobrą pozycją właśnie jako yy, taka historia drogi. Przygoda. Dobra, kolejną serią drogi jest kino no Tabi. Kino z Name, oh. the Beautiful World. Otóż jest to właśnie historia. A czy świat jest taki piękny w tym kino no Tabi, jak pod tytuł wskazuje? Właśnie chodzi o to, że on wcale nie jest piękny. Ten świat, w którym ona podróżuje, albo. O, spoiler, dobra, nieważne. W każdym razie kino podróżuje po świecie i ten świat jest skonstruowany w ten sposób, że są tu miasta i każde z tych miast jest inaczej zbudowane, ale to nie chodzi o to, że nie wiem, jest jakieś inne kulturowo czy coś. To jest na przykład miasto, w którym mamy babkę, która chce zbudować maszynę latającą, i to jest miasto takie, takie prawie nowożytne, ale jeszcze nie a z drugiej strony jest miasto, w którym y, masz y, w ogóle zaawansowaną technologię, gdzie ludzie już nie muszą pracować, ale pracują, żeby się stresować, bo bez stresu jest słabo, czy coś w tym desenie. W każdym razie y, kino ma motor i kino sobie na tym motorze jeździ i klucz całej serii to jest właśnie y, podróż, ponieważ ona uciekła ze swojego miasta, które było raczej słabe. I w ramach tego właśnie przyjęła imię Kino, bo na cześć podróżnika, który tam ją uratował życie i takie tam, w każdym razie właśnie wzięła ten motor Hermes, który z nią rozmawia i podróżuje między tymi miastami. I właśnie chodzi o to, że bardzo duża część tej serii skupia się na podróży, czyli mamy te akcje w miastach, ale mamy również samą um, część tego na ekranie, co się dzieje, jak ona podróżuje wokół ten. podróżuje sobie od miasta do miasta, jak przejeżdża przez tam jakieś lasy, jak tam spotyka ludzi czasem po drodze, jak tam ludzi, ludzi na torach spotyka czy coś. W każdym razie jako seria drogi zdecydowanie e, spełnia wszystko. Może poza tym, że kino jako tako nie ma jednoznacznego celu, bo ona zaczęła podróżować po to, żeby podróżować i to jest jej cel, żeby odkrywać te miasta bo w tym świecie prawie nikt nie podróżuje i te miasta są takie odizolowane. No, w związku z czym jak dla mnie zasługuje na miejsce ósme i to jest bardzo dobra seria, którą również polecam każdemu, bo może nie tyle, że można się nad nią jakoś szczególnie zastanowić, ale widać, że trochę próbuję mieć taki wydźwięk, żebyśmy spojrzeli na coś z innej strony. No. Ale teraz trzeba powiedzieć o jednak lepszej serii drogi podróży. Miejsce siódmej znowu roku, sztuk, sztuk, sztuk, sztuk, Tak, sztuk. tak, jestem, jestem, spokojnie. I teraz mamy One Piece'a, który w sumie jest taką drogą, ale wodną. Jakby nie patrzysz. Wow. No tak, bo mamy bohatera, który jest. Luffy, który postanawia. Ale nie dam że zostanie... się sugerować. <grym> o mój Boże, czekaj, czekaj. Tak, Luffy? Luffy, ale w jakiej to serii? One Piece. <grym> ja powiedziałem przed momentem. A jeden, jeden, jed, tak. a jeden, bo mów po polsku, jeden kawałek. a to zaraz miałem do tego dojść, bo chciałem a, dobrze. Chciałem powiedzieć, że no do, nasz to, to główny bohater ambisie, chce bo zostać ja królem piratów i odnaleźć właśnie ten jeden kawałek, który jest wielkim skarbem, znaczy tak wszyscy myślą, że jest wielkim skarbem, skarbem, który zostawił wcześniejszy król piratów i nasz główny bohater postanawia ruszyć w podróż i odnaleźć ten jeden kawałek i znajduje po drodze towarzyszy, i oni idą razem z nim, i oni też mają swoje marzenia I wszyscy chcą ten jeden ale on, oni mają Każdy ma własne marzenie, ale oni chcą pomóc jemu I to tak łącznie, wiesz, to tak jest... Ej, ale chwila, ludzie tak nie działają Ale w tym wypadku działają, są przyjaciółmi, potem zbierają się jeszcze większą grupkę I tam potem oni z punktu A do punktu B Tam wpierdalają w komuś w punkcie B, z punktu B do punktu C, znowu komuś wpierdalają i tam dalej i tak dalej i. No, ten te, te już ludzie działają. <grym grym grym> tak ludzie działają. To jest tak, to jest no, oni sobie podróżują, chcą, mają swoje cele, chcą je zdobyć, ale przy okazji chcą pomóc naszemu głównemu bohaterowi w jego celu i tak sobie podróżują. Taka ma dana sukces wersja wersji japońskiej. Dokładnie, i biją innych złych ludzi. A, a ale a potem się. ten no. kawałek już za 3000 odcinków. Znaczy nie, jest z tego co wiem, to było powiedziane, że... Czy jeden kawałek z wielej. Za ile? Za jakieś 300 chapterów. Bo miało być, no jakoś tak 300 chapterów podobno. Tak słyszałem Ej, plotki. Tak... Nie wiem, ja zawsze ok, jak myślę o One Piece to, to sobie przyjaźni. wyobrażam nie, to nie jak ta seria jest. się... Ten... Na końcu się okaże, że ten, tym One Piece'em była ta cała przygoda, jaką odbyłem. No właśnie, taki. to jest Ale... Ale... nie dziwiłbym się. Ja zawsze myślę o One Piece, to, to mi się... Przy... Ten, to to ja sobie myślę o tych wszystkich ludziach, którzy byliby na bieżąco. Myślałem, że myślisz o pływaniu. Nie. O tych, o tych wszystkich ludziach, którzy byliby z tą serią na bieżąco, na przykład przez 30 lat i ona nagle by się skończyła i była ta fala samobójstwa. No no ja w sumie jest, jest na bieżąco od kilku lat. No dobra. A to jak sobie teraz wyobrazisz, żebyś nie mógł czytać One Piece, a, czy byś wtedy stracił udział w tej żeby oddać. Być zadowolony z racji tego, że to się w końcu skończyło. Nie, nie jestem nie prawdziwym Moje jest pan, Mojej prawdziwym fanostwo skończyło się jakieś 300 chapterów temu. Dobrze, I Jakieś jeden film, który ma 200 tysięcy wyświetleń temu. Czy twojej prawdziwe fanostwo skończyło się przy TimeSkipie? Nie, no TimeSkip, znaczy... Kurde. <laughs> TimeSkip miał, miał fajny pomysł, ale potem może zrozgać. No. Tak no, się ten już, powiesz, ale... Teraz będzie fajnie, będą się napierdolać lepiej I nagle kurwa się okazuje, że nie ma pomysłu już ten koleś na... No że w sumie, w sumie nic w nie, nie dzieje Znaczy dzieje się, ale to się dzieje tak słabo To wcześniej było lepsze I w ogóle, no właśnie, a teraz jest... Jakoś tak, nie wiem Ataki, Gomu Bono go UFO, gdzie on się kręci jak UFO. Nie, nie, to, to jest moje, moje, moje możliwości. Albo zmienia się w czy właśnie, coś, bo... To jest tak troszeczkę... Nie, coś, to jest też nie to samo. Coś, coś, coś mi, coś mi to właśnie umarło, tak. Gdzie, gdzie mój bugi? Nie, nie, nie, nie proszę, Coś to umarło, jest, dlatego jest, nie, był, nie był kompletny, to jest dlatego już nie może numer nagrywać jeden, filmiku. Dokładnie, to jest numer jeden hated bugi, więc bugiem proszę mi nie wspominać. Jak to, to najlepszy pirat. najlepszy <laughs> pirat jaki no. kurwa istnieje. To najlepszy tak, pirat. Pira. E, dobra, a kolejną serią i to jest seria, która o, jako pierwsza się chyba wpasowuje w 100% w Tak Adventure Czyli Slayers I w sumie, czekaj, kto jest największym z naszym fanem slayers? Ja widziałem, bo już nie no ja Tomek. oczywiście Tomek? No oczywiście, że ja nie skończyłem żadnego, ale jestem fanem Tomasz masz jest największym? Ale to nieważne, ważne jest bycie Dokładnie. fanem Ważne jest bycie fanem ty grasz dużo z Arkiem, Marek jest fanem, że przytłynął na, na ciebie. fanami e i kto oglądał? Ja, ja. Nie jesteś pierwszy. Nie jesteś, jesteś się. Fanem. Myśli, że jest fajny, jak się wyłapał. Dokładnie. Dobrze, Tomku, to się. No to taka starsza seria fantazy która jest z tego nurtu, gdzie... W serii polegają na tym, że bo bohaterowie chodzą sobie przeżywają przygody, tu walczą z kimś, tu ratują miasto, tu są napadnięci przez bandytów, tutaj rozwalają miasto, porzucają czary. Opowiad o linii inwersji, jest taka postać w docie. Tak, wow. ta, to się, to chyba tam urosła troszeczkę. To masz, ale, no ale chyba prawo, tak, ale i to... nazywają się te, tak jak jej ataki w anime. To teraz taka no... postać w docie. A, czy, a, to a dobra, czekaj, to dobra, znaczy, dobra. że ona na ulcie niszczy całą mapę? W sumie... Nie no, na ulcie, ulcie one-shotuje przeciwko. Znaczy to... ona na, na tak napierdala na w sumie konkretnie. No. A potem um, naumiała się jeszcze nowych ataków, to potem już jeszcze o, no A potem muszę... naumiała się upgrade'a swojego ulti I się kupiła Arganim Sceptera Potem, podiwaniła, potem podiwaniła miecz jednego z bohaterów i zrobiła się jeszcze silniejsza No więc generalnie jest to... No to Goga go, potem go, jest, go, jest go, to póki, że w sumie to wygląda jakby kupiła itemy Bo dostaje od innego kolesia takie e, perły, które zwiększały jej moc Więc jakby po prostu kupiła itemy w docie, wiesz No zboostowała się, w to win Przyleciał kurier z tymi rzeczami. Nie, ona jest... przyleciał kurier z rzeczami, dostała, dostała busta. Ja zawsze, ja zawsze wierzyłem, że, że, że Lina jest taką, ten. jest taką właśnie kozaczką, że ona tyle poświęciła na to. Ona po prostu była jak Momonga, korzystała z guest shopu. No uh, Boże. To raczej bo Momonga był jak Lina. No dobra, nieważne. W każdym razie to jest seria, która w 100% spełnia tak adventure. No, przecież oni podróżują cały czas, mają przygody. I w sumie to jest klucz całej serii. Podróżują i mają przygody. I to jest świat fantazy. No, to jest taki heroik. Alina fantasy chce Alina zarabiać... tak, chce fantasy, a... Bardzo fajny, fantasy, który ja w sumie bardzo lubię. Tak, a, a Alina chce, chce skarbów i pieniędzy, w sumie a ludzie jak jej tutaj, nienawidzą. Jeśli o tym mówimy, to moglibyśmy jeszcze przypomnieć o tym, Rekord z odgla do Bo To w sumie jest na takim poziomie bardzo podobnym. A też, i też jest fajny. Zresztą że niestety cię nie było, jak wybieraliście. Szkoda, że tytuły. ani manga, ani anime nie ma jakoś tak, nie jest w sumie na jakimś poziomie, nie wiadomo jakim. Zresztą... Ale pomysł jest bardzo fajny. Zresztą... Bardzo klimatyczne jest, tylko że szkoda, że ma najgorszą walkę, jaką kiedykolwiek widziałem w anime. To w sumie takie troszeczkę jak taka sesja RPG, gdzie każdy bierze swoją inną rasę i idą się napadać. No właśnie, Jeżeli to jest takie typowe ryzyko fantastyk. Jeżeli mielibyśmy gatunek, który nazywa się Najlepsza sesja RPG, to KS Dragon byłby poza wszelką krytyką. Tak. Jako, że jako... Znaczy ogólnie... Nie no, powiem ci, jako że... Jako jedyny jest sesją RPG, tak naprawdę. Ale powiem ci, że w przyszłym sezonie ta seria od A1, jeżeli dobrze to zrobią, to może przebić KS No do maja, ma Mają materiał źródłowy do zrobienia tego, ale prawdopodobnie to jest A1. No, ale, A1 ale... nie jest studiem, które wykorzystuje potencjał czegokolwiek, no chyba, że potrafią czegoś nie zepsuć, co pokazują przy Perfect Insiderze. Pewnie, wiesz co, jeżeli, jeżeli coś ma się nie wydać, to im się udaje, jeżeli ma się udać, to co ale nie. No to to się na razie zapowiada dobrze, więc Pani. jaka jest odpowiedź? No nie uda się niestety, a w sumie szkoda, bo dobra jest naprawdę <grym> fajna. A właśnie Lesiu, to w takim razie miejsce piąte, czyli seria, która podobno jak to wspomniał Tomasz, gdzieś później staje się serią drogi. A nie, nie, bo teraz zepsułeś, my chcieliśmy powiedzieć, dla wszystkich osób, które skończyły Katana Gatari, pragniemy zaznaczyć, że to, że seria się pojawia tak nisko, wynika z tego, że nie możemy jej spoilerować, bo jeżeli byśmy mogli spoilerować, to ostatni odcinek jest najlepszą serią drogi, jaka kiedykolwiek powstała i ostatnie właściwie jego dwie minuty. Ale to jest bardzo dobra seria drogi wtedy. Tak, ostatnie dwie minuty Katana Gatari to jest wybitna seria drogi, którą polecamy naprawdę każdemu. Ale poza tym, ej, no, czy może być coś lepszego? Mamy jedną wyspę i z tej jednej wyspy wyruszają dwie osoby. Togamy i Shichika mają bardzo prosty cel, ej, masz zdobyć 12 mieczy. Rozumiesz? Mieczy. 12, to chyba nie jest... Mieczy. Wiesz, jak mamy. wygląda miecz. Nie, nie wiesz, jak wygląda miecz, ale... No, a, on, kurwa, miecz. Właśnie, a on, właśnie nie wiem, jak wygląda miecz. a, a to mamy problem, nie, ale 12. to nam pomoże. 12 rzeczy, które mogą ci przypominać miecz. Spojrzysz na to i powiesz sobie, to chyba jest miecz. Dobra, bo, no właśnie z takim podajem... Właśnie lepiej, żebyś nie wiedział, jak wygląda miecz, to nam ułatwi drogę. <laughs> Bo jakby się trzymał tego, że ma jak miecz, to możemy za daleko nie zajść. Pamiętaj, że jest ich 12. No i co? I wyruszałem sobie... Pierwszy miecz zdobywają na tej, na tej wyspie, na której się spotykają. No i wyruszałem sobie łódką. Shichika jest w sumie bardzo dobrym zabiegiem. Jeżeli chodzi o wprowadzenie w ogóle widza w Pabłę, bo też jest gościem, który całe życie żył na tej wiosce i nie zna nic poza nią. Więc jeżeli to go wprowadza do miasta, no to dla niego wszystko jest nowe. Ludzie ubrani. A epoka, i tak dalej, to tak samo jak dla widza, kiedy to wchodzi. I mamy całą przygodę, gdzie oni zaczynają od tej pierwszej wioski tam, tej rybackiej, czy Bóg wie, od strony wody, potem idą coraz dalej, miasta portowe. Oni tak idą tak naprawdę idą naokoło tej wyspy, ale idą cały czas jakby w głąb tego głównego kontynentu, gdzie finał ma miejsce już w stolicy. Więc to jest jak najbardziej, idą od punktu A do punktu B, mając równocześnie cel. Właściwie są. Trzy grupy w tej serii, które mają swój cel. Właściwie każda ma identyczny cel: Chce zdobyć 12 mieczy, żeby zmienić historię. No i no, której z grup się uda, to jest nasza słodka tajemnica i osób, które skończyły Katana Gatari, ale sama Jesteś seria no, jest dość warta do To nie my jesteśmy obejrzenia. okrutni, Zubek. Nie, jeszcze niż nie jest okrutny. To nie zna, że to nie jest w tym momencie ża żadne tam, wiecie, polecanie, tylko ja, Tomek i Zubek daliśmy tej serii 10. Gokar dał za nisko, ale on się nie zna, Magda jeszcze nie obejrzała. No, Magda też Magda... da 10. Magda też da 10. I znaczy, już No, jest czas. Co? No, jest no, czas. Spokojnie. Dobra, w takim razie miejsce czwarte. George, no Kimi no Stardust Crusaders. No, no, jo -Jo, no to seria, ja, no, w której bułkę. są niesamowite przygody, mogła tutaj się nie pojawić. Nie, ten, niecodzienne wojaże jobu. Tak. Boń-co-boń ciągle idą. Gdzieś... Nie, będzie <śmiech> problem. boń co boń Ale zwróćcie uwagę, jaki i... oni, jest bo... taki fajny motyw tam jest, oni tam jadą, płyną, Łodzią, to lecą lepiej żeby motorze. nie Tak, pamiętaj, pamiętaj, że co jak co, ale Joseph Joster nie powinien wsiadać do samolotu. No wiesz co, helikopter chyba też się rozbił. Ale to tak. nie chodzi o to fakt, ale... wiecie, że to jest tyle sobie. możliwości przemierzania tej drogi, tej podróży. No to w sumie jakby na to nie patrzeć, to pół świata przemierzają. No. Dowiadujemy tak jak... się o nowych jeśli... kulturach, i w ogóle. Dowiadujemy serii... się na przykład z tej serii, czym jest keba <śmiech> Nie no. Jeśli kwintesencją serii drogi byłoby w osie... 80 dni dookoła świata, to Jojo jest najbliżej. No właśnie. Jojo, Jojo, Jojo, Jojo to jest lepszy osie... w 80, Jojo to jest 80, dookoła 80 dni dookoła Egiptu. <śmiech> Wersja Nie, to jest w 40 dni dookoła świata i 40 dni dookoła Egiptu. Mm. Swoją drogą tak się teraz zastanawiam. Ciekawe, czy ktoś powtórzył tę podróż, w sensie tak dokładnie tak samo sobie poleciał, znaczy bez rozbijania się, ale... No się Na pewno. to wtedy nie leciał. Oj to, oj tam, każde... Nie wiem, czy o Jojo powinniśmy coś mówić, bo o Jojo No już tyle razy dzisiaj powiedzieliśmy słowa Jojo, że to wam tak powinno zostać w głowie, że Jojo, Jojo, Jojo. to Jojo każdy wie. Dobra. To w takim razie miejsce trzecie. Full Metal Alchemist. Bez niczego tak, dalej. Nie, nie. nie be, I na tym kończy Właśnie się tytuł czemu? od razu, pragnąc nawet. Przed, przed ludźmi, którzy coś napiszą w komentarzach, Full Metal Alchemist, który jest. Z, a po drugie, jeżeli mówimy o seriach drogi, to Full Metal Alchemist Sam Full Metal Alchemist jest dużo lepszą serią drogi, bo ta droga ma zwieńczenie, które nie jest egzystencjonalnym bullshitem. I. Jest dużo bardziej satysfakcjonująca, pomimo tego, że jest, o mój Boże, filerem niezgodnym z Mangą. No właśnie. Ale chyba nie żartujmy sobie, że zaczniemy wam tłumaczyć, o czym jest Fullmetal Alchemist, <grym> bo jednak szanujemy wasz czas, a przynajmniej wszyscy poza Ale Ale jak, jakbyście nie wiedzieli, to wiecie, na przykład to miał taki dobry opening, you again, ten drugi sezon, to może o nim też nie słyszeliście, <grym> możemy wam puścić później. Okej, okay. no i proposerii, o których nic nie trzeba mówić, no to też nie będziemy sobie z was żartować, że nie wiecie co no nie jest. Musisz, no, musisz. Musisz. Dobrze, to jest musisi. Musisz, dobrze, pierwsze drogi. miejsce. Dobra, pierwsze miejsce. No oczywiście, muszę skoro ja tu jestem, to nie dałoby się zrobić inaczej, żeby nie był co AND WOLF i nie tutaj... Dobra, nie, idę zaparzyć herbatę. To ja to Dobra, w, duży, w dużym no, skrócie, ja okej, okay. nienawidzę was. Dobra, to my się żegnamy i Zubek będzie kontynuował. Nie. Już pomijając te wszystkie nędzne i bardzo niskiego poziomu żarty, jakie tu były, szczególnie te w międzyczasie o podróży, która się nie kończy. I która się nie kończy, pani. A tak? Zubek, powiedz nam, że może się kończy, co? Kończy się. W 17. tomie noweli jest epilog. Ile w anime było? Bo czekaj, my chyba jesteśmy podcastem, tak, te topki się tyczą anime, nie? Czekaj, czekaj, anime kończy się kiedy? W, który, w którym tomie? W czekaj, o. czekaj, czekaj, w czwartym. Czekaj, trzynaście? Ile tam? W siedemnastym się miało ta podróż? Czekaj. Ej, to tylko jeszcze trzynaście z ekranizowania, to spokojnie. Czekaj, wyszły dwa sezony, podróż. to jakieś jeszcze cztery. Jesteście okrótni, dobra, Ale spoko, nie Ale To wszystko da. wyjaśniam w trzecim Spokojniej. sezonie. A nie, czekaj. Jakoś w, szóstym, jakoś w szóstym sezonie to skończy się ta podróż. Dobrze. Na razie czekamy na trzeci. Dobra. W skrócie, mamy podróż i to jest podróż cały czas na północ, wiadomo gdzie podróżują, widać... Na pewno nie Widać gdzie podróżują, wiadomo dokąd podróżują, bo podróżują do lasów Joitsu, które są na północy. Jest to podróż skończona tyle, że w noweli. Ciągle podróżują. Dobra, ciągle podróżują. Ehm, tutaj właśnie do... poza tym, że właśnie podróżują jest dobre wprowadzenie do świata, jest to fajny świat średniowieczny, Moim zdaniem jest to przez holo lepiej pokazane niż przez Shichika, ponieważ Cicika po prostu nic nie wie, a holo po prostu ma inne nastawienie do wielu rzeczy. W związku z czym przynajmniej następuje jakaś konfrontacja, a nie takie po prostu tłumaczenie jak dla idioty. I No mówię, jest to, jest to po prostu bardzo dobra seria drogi z dobrymi relacjami między postaciami, gdzie dzieje się czasem trochę za dużo, ale ogólnie jest świetnie. I to jest tyle, co wam powiem, bo jesteście zjebani, dziękuję. Ale wiesz, Zubek, ale wiesz, że oni już idą od 8 lat? Ty, jak daleko jest ten las? Ej, tej średni Ej średni wiesz, oni jadą bardzo, na wozie. Oni jadą na średniowiecznym wozie, wiesz, ile to... załóżmy, że ten las jest, nie wiem, że oni podróżują z, z, no z Francji, a ten las jest w Tybecie, no i co wtedy? No ale, na ale to, wiesz co, poza tym to oni lat, już zatrzymają jadą. się, handlują, no. Właśnie, tutaj zboczą z trasy, tutaj się pomylą, a tutaj na przykład nie wyjdzie się ten trzeci sezon nigdy. A tak swoją A tak swoją drogą Nie wiem czy pamiętacie, ale drugi sezon, tam w drugim sezonie pod koniec oni odpływają statkami świetnie, to zamieniamy się w One Piece'a. Nie, oni odpływają no tego, Ej, nie, wola wola po czas. na mnie, potem już torment. To jest kapeluszy, no i wszystko jasne. <grym> A, aha, to przecież do. do, do bo oni, bo, aha, bo nie, już nie ma ja wiem, sezonu, ja bo Nie, ja wiem, tej sezonu, oni, bo oni. On, on, nie, bo tak, u u statku, u, on będzie, y, za oni mówili na tym statku. Wy oni wy na tym nie rozumiecie. Oni zrobili przerwę z tym sezonem, że tu kupili tego słusznego sternika i on im teraz opowiada historię swojego życia. Dobrze, ale ktoś może nie zrozumieć na przykład tych haszków, to tak jakby Spice and Wolf to taka bardzo dobra bajka. Bez trzeciego sezonu, i czwartego, i piątego, i szóstego, ale ja na przykład jej dałem dziewięć, więc w sumie ją całkiem szanuję, ale wróć, dałem dziewięć drugiemu sezonowi, a pierwszemu osiem. ja bardzo szanuję mangę, chociaż która nie jest tak dobra jak anime podobno, bo jeszcze nie anime nie widziałam, ale... Bo anime, jest... anime ma opening. <śmiech> Dziwne, mnie anime znudziło, a manga mi się fajnie ształo. Ale ty jesteś fanem Battle Shonenów, no to... Ej, ale manga mi się fajnie tak? Nie, nie, ja mu się bardziej podoba manga, bo potem się kończy. <grym> jeszcze się nie skończyłam, ale, ale... Ej, przepraszam ale, bardzo, ale, ale, ale, ale wiesz, ja... on, wiesz, jemu przynajmniej wychodzą te, te kolejne <grym> chaptery. E, po pierwsze, manga jeszcze nie wyprzedziła anime. E, po drugie... E, jeszcze, jeszcze? Jeszcze kolejne <grym> jeszcze? tomy nie miały e, nawet chyba release'u w Japonii. Dobrze, Zubak, co wyjdziesz, co, co szybciej skończy, manga z Państwem, no no, zobaczy anime, szybciej... to znaczy uznajmy, że anime już jest skończone. Czekaj, co szybciej będzie miało release, manga czy anime? Ej, manga wychodzi z Pozytywnym akcentem, możemy zakończyć nagranie o numerze 21, to byłem ja, Lesiu. To, to była ja, Magda. To, to byłem ja, Tomek. Nienawidzę was. Do zobaczenia przy nowym sezonie Spice Dobrze, na, na, na pewno nagramy szybciej niż trzeci sezon Spice Wulfa. Dobronos. Dobranoc. Nienawidzę Dobra. O Boże.